Witamy w MMS-owym podcaście, witam Was Marek, Marta Dzisiaj mamy specjalnego gościa, niech się sam lepiej przedstawi No Grzesiek STS kosiarowski Ja wiem, co mam się jeszcze przedstawiać To jest przedstawienie mnie jako takiej firmy, prawda? Najbardziej jestem znany z imienia, nazwiska i pseudonimu, tak? A skąd? Zewsząd. No nie chcę powiedzieć, że z kontestacji, prawda? A jeden z y, najlepszych dziennikarzy kontestacji, jak to zostało ostatnio określone. Tak, który ma świetny głos, który dlatego ja strasznie tak. lubię go słuchać. Ale jak zmienił mikrofon, to Ci się nie podobało tak bardzo? No nie, ale tak ogólnie ma świetny głos i wcale dla mnie identyczny, jak jest, jak słuchałam. No właśnie, co się stało Grzesie, jak zmieniłeś mikrofon na lepszy, to głos Ci się zepsuł? Nie wiem, nie mam pojęcia, to pierwszy raz słyszę zasadniczo, ludzie wolą z mikrofonem lepszym, ale to, znaczy wiesz, tam czasem mi się psuło, no bo ten mikrofon się rozlatywał, był lepszy, ale się rozlatywał, nie, i tam miałbym się trzymać palcem w jednym miejscu nie. i wtedy dobrze słychać, a tak to czasem szum się robi, więc może to dlatego, ale nie wiem, powinienem mieć taki sam, teraz od dwóch tygodni mam nowy całkiem mikrofon, więc... Nie no, ja odniosłem wrażenie, że że się tak zmiękczył głos? Ale już ja się przyzwyczaiłam. Bo mam gąbkę. Gąbka jest miękka, więc musi się go głos zwiększać. Czy twoja gąbka ma coś wspólnego z panem Gąbką z naszej klasy? Nie sądzę. Być może bardziej z Baltazarem Gąbką. O. Z takiej starszej. A co uważasz o naszym sprzęcie do nagrywania? No jest zdecydowanie lepszy niż mój. Jest A. właściwie profesjonalny, bym powiedział. I niepozorny. Jest to firma, firma April. No to może dlatego. Może dlatego ja mam firmy. nie wiem, Jasiek no z mostu, a raczej mało Zedong, czy coś A tam ta rozmowa odbywa się przy drinkach zrobione tak. przez. Tak, no. Matka. Niestety SS niestety, już o. skończył twojego drinka. Jak cię smakował drink no name ode mnie? Drink melonowy, tak? Bardzo dobry, mm. bardzo dobry. Taką de nutką dekadencji. <laughs> ta. Ogólnie jest wesoło. Gościmy dzisiaj S.S. w naszym domu, jest nam bardzo miło. S.S., jak Ci się podobało PS Move? PS Move? To na czym grałem. A, to na czym grałem, dobra. Bo ja jestem bardzo zacofany technologicznie, dlatego To, to wykładam to... Na, na Wydziale Matematyki i Informatyki na UJ, tak? To, to też jest biłeczką ping Dobra, to super było, super było. Jeszcze nie będę miał zakwasu, bo za krótko graliśmy, ale, ale fajne jest. S.S. No. też zmierzył się z nami w bazie. Ale no... Tak, wybrali takie pytania, że masakra. No bo to tak. miały być pod s no. No dlatego, no, ja się tak grałam, żeby vlogiłam. Chyba powie... jako jedna kobieta. Ale sam Słuchaj. powiedział, że jakby chodziło o film, czy jakieś tam... To TV to nie było nieodpowiednie. No właśnie, a ja na takie czekałam, a ten mi... Wystaw mi takie pytania, gdzie to nie, nie moja beczka. Beczka? Czy broszka? Kochanie, nie pij więcej, zabieram cię do Nie, zostaw, bo ja piłam dzisiaj piwo wino i teraz drinka. Ale to uć, uć, No, bo jutro mamy rocznicę ślubu. Jutro? Uczcie, której dzisiaj jest? Tak, dobrze. pamiętać. Co nam powiesz, bo właśnie za dwie godziny mamy. Całe. No, mniej więcej mamy rocznicę ślubu. Właściwie według żydowskiego czasu już mamy rocznicę ślubu. A żydowski czas ma wcześniej. Tak, faktycznie. Dobra. Po zmieszku, prawda? Jest nowy no dzień. Tak, no tak, tak, tak, tak. Co Wam powiem? Powiem Wam wszystkiego najlepszego. No, tak niebanalnie. Zdziwiłeś nas <głos> tymi słowami. Zaskoczyliście po prostu e, takim pytaniem. I pozostaję w swoim stuporze, takim zaskoczenia. Nie, no. Nie, no nie wiem, co powiedzieć. A nie miałem rocznicy, więc nie wiem, jakie to jest uczucie, nie? Żadnej rocznicy nie miałeś? No ja, jakieś potencjalnie w sumie wszystkiego mam rocznicę. Tak? No właśnie, no. Jakoś tak dziwnie. Co prawda zdarzyło się, że Martin narzekał strasznie na to, że tak strasznie rok obchodzimy. A właśnie, właśnie, czemu rok? Właśnie akurat, znaczy obchodzimy, dobra, no a no czemu właśnie obchodzimy. No bo mamy taką jednostkę czasu chyba. Dlatego no to, Dobra, sz, sz, sz, szczerze, dzisiaj się nad tym zastanawiałem w no, autobusie. No to widzisz, no jak wielcy ludzie myślą podobnie. No No, właściwie to można by obchodzić jakoś częściej, nie? To był nie no, dobry pretekst. Ale są niektórzy sprawie. na przykład miesięcznice. No to dobrze, zdarza tak. się, prawda? Czytam. No, kwartalnicy nie słyszałem, no ale prawda. na przykład studniówka co 100 dni. No, czemu nie? Czemu nie? No, trochę Ach, trudno jaka obliczać jest w sumie. Na pierwsza była papierowa. Bawełniana. a Teraz jest bawełniana, właśnie. Druga jest bawełniana. Tak, druga jest bawełniana. Nie? Tak, bo znaleźliśmy spis. Pierwsza jest papierowa, druga jest bawełniana. Na papierową daliśmy sobie książki. A na bawełnianą? No, Marta baweł... dostała bluzeczki z baletnicami. No. Dostałeś bileczkę walek, do nie co? No. no i jeszcze druga leci do ciebie z Allegro. Ja wiem. Marta mi kupiła full cap. Czy taką czapkę? Tak. No to wiesz, ja się dokształcam. Nie? Wiesz, Ten... co to jest full cap, czy nie? Czy Bo on zwariował na punkcie takiego full capa, który. Potrzebujemy? ja e... się z jakąś tą. Który. Znowu... Kominiarką. Z Supermanem. Full cap, czyli pełny. Aha, pełny bez tego. Bez, I z bez płaskim laszkiem Ok. Supermena. supermana. No i bo zostawiam się co mu kupić, my, miałam dużo rzeczy, ale widziałam, że zostawił cały czas link w operze otwarty full cap, więc w końcu stwierdziłam, że faktycznie daję ci kasę, to co tam uzbierałam i kup tego full cupa. <laughs> bo, bo miałam różne myśli, już bo byłam w sklepie mamy... i miałam mu kupić, ale.. SS, nie... Powiedz nam, czy, czy uważasz że to za normalne? Mam straszny problem, żeby kupić coś sobie, ale żadnego, żeby kupić sobie nawzajem. No tak, to jest absolutnie, nie, to jest absolutnie normalne. Yy, zwłaszcza, to znaczy, wiesz, zależy jeszcze co sobie, nie, bo człowiek sobie kupuje takie rzeczy, które jednocześnie może jakoś, człowiek jest strasznym hipokrytą tak natury, nie, i, i człowiek jakoś chce uzasadnić, że to jest nie, no nie masz o, o, oporu, żeby kupić sobie chleb, nie. No nie, no, no, nie. no ale więc nie, ale jeżeli wiesz, o takie ale, rzeczy, wiesz. Ale czasem człowiek chce mieć jakiś dziwny czy gadżet, czy cokolwiek, nie? No i to i, bardziej, jest. Się na, i bardziej się nadaje na ten, na właśnie na to, żeby ktoś mu kupił, żeby Ale u, u mnie jest tak, że ja nawet oszczędzam na jedzeniu i gdyby nie to, że Marek trzyma pieniądze i tak dalej, to ja bym prawie nic nie jadła, bo w sumie mi jest żadna różnica. Wy, wydało się, kto trzyma pieniądze w tej tak. rodzinie. Ale było, takie, <gry> antyfeministyczny. ale było takie pytanie i to było masakra, bo ja go zwieprzyłam, mogliśmy wygrać wycieczkę, a dwa ja Dwa lata prostu... temu to było? No, na Walentynki. Na dwa, dwa lata temu na Walentynki był konkurs w Galerii Krakowskiej. No było głupie, Boże! I były różnego rodzaju pytania, które musiał odpowiadać też partner, prawda? Myślałam, że się potnę No, potem. no i problem był taki, że było pytanie, kto łatwiej wydaje pieniądze w rodzinie. No i Marta stwierdziła, nie wiem dlaczego, że ona, sko skoro jej jest ciężko wydać każdą złotówkę. No, dokładnie. Ja mówię, co ty odpowiadasz w ogóle? Zdaliśmy drugie miejsce czy jakoś tak, Drugie miejsce no. Wygraliśmy jakieś gadżety, które rozdaliśmy wszystkim tej. Nie, no została płyta, Gotan Project. Ja A Gotan Project został, tak. No, i dostaliśmy jeszcze... Ale kurs tańca, kurs tańca rozdaliśmy. Kurs tańca i DVD. I DVD, bo to kurs było tańca to tańca dobrą nagrodę dostaliście. No. Nie bo salsy dostaliśmy. Nie, e, tango argentyjskiego. Tango daliśmy argentyńskiego. znajomej, dostaliśmy na płycie jakieś tam też kursańca, to daliśmy komuś. Ten. No, ale ogólnie Marta tak tym pytaniem to dowaliła troszeczkę. Tak. No nie, ale.. Albo tak ale byłam tak zdenerwowana, państwa... że wie, że ja no, nie takiego, wiedziałam co ja piszę i już nie, nie można było skracać. No fajnie. A wracając do to, to no to parę, to jest absolutnie normalne rzeczy. Ja ogólnie że się, jak że się, problem, że, się że ja takie tak... bardziej gadżeciarskie rzeczy dostaję się w prezencie. A... Nie, bo nas pytają, kto czy ma pieniądze, ja wiesz, ja zarabiam i tak dalej, ale ja to mam takie tyle, żeby mieć ewentualnie w portfelu w razie co jakby trzeba znaczy, było. Ja nigdy Marcie nie odmawiam. Czy coś? Ona, ona tak no. rzadko prosi, że no nawet głupio by było bo odmówić kiedykolwiek jej. <śmiech> <śmiech> to jest to jakaś taktyka. No. To jest kwestia też taka, że ja często muszę wmuszać w Martę. No na przykład często o jedzenie jest kłótnia, bo ja kiedyś miałam problemy z jedzeniem i jak widzi Marek, że już dużo na przykład tam zaczynam oszukiwać i coś mówi, że nie chce jeść, pyta mnie co jadłam, a ja wiem, że na przykład no coś tam, coś tam. Ja mówi, masz zjeść, bo inaczej ci nie będę widział. Tak <grym grym grym> i... ma babcia. No. Nie, no też tak Super. kantuje z jedzeniem. Ale Marta ma gorzej, bo jak powiesz że na przykład jadła to i to, to ja mówię, dobra, no to zjedzmy coś jeszcze, bo jest pora, żeby coś zjeść, prawda? Ale jak mówisz, a coś zaczyna kręcić, to dostaje taką porcję, <śmary> <śmary> że mam w tym problemie. <śmary> <śmary> no bo inaczej mnie nie widzi i mówi, że jak ja mówię coś do niego, to on mówi o coś tam, brzęczy i nie wiem gdzie, i szuka. I, i mnie nie widzi, dopiero jak było coś, kiedyś byliśmy z kumplem, właśnie sobie podcast, i tam było nagecji, było potem pytanie. Była promocja nageców w McDonaldzie. Ok. wokół kurczaka. O, nie, nie, wiem co są nagecy, aż tak bo... jeszcze zakłoty za w <śmiech> realia uniwersyteckich nie jestem. Wychodzę <śmiech> czasem z mojego ja gabinetu, Pojeżdżamy po, po to, żeby nagrać odcinek tygodnia w sieci. Tak? Słuchaj, ja, nie mam po, ja nie mam pojęcia czy studenci jedzą w McDonaldzie wątpię. Tam... Nie, nie, nie <śmiech> wiem, no ja nie wiem, wbrew pozorom, ale, ale, ale wiem co na gecu. Okej, okay, ale kwestia była taka, że było, bo tam jest takie największe opakowanie, to jest 20 nagecu, Ok. Była taka promocja, że było 20 plus 20, za tą samą cenę. Czyli no 40 okay. na No rozumiem. No i Marta musiała zjeść całą, całe opakowanie sama. Ja. Tak, bo dopiero jak zaczynałam no jeść, nie zaczynam... na kogoś, kto ma problem z jedzeniem, szczerze <laughs> Nie widzieć. Ale żebyś Ty ją widział tak przy dziesiątym na getcie, to ona już... Nie, już nie mogę. Kto? Co? Co? Gdzie? O co chodzi? Ale nie, ale potem było takie pytanie, bo tam były takie jakieś fantasy i się układało pytanie. I tam było pytanie, no ile ma Marta mogła zjeść na Geców? I tam było pytanie 5, 10, coś tam i ten. I nikt nie zgadza, tyle na potrafiam potrafiłam znieść w końcu. Nikt nie uwierzył, że potrafi tyle na gettów A to dlatego, że chciałam, żebym mnie w końcu widział. To można w CV sobie wpisać. No, ja nie... kiedyś zrobiłem kurs na przykład jazdy na walec, żeby sobie wpisywać w bo do tego wystarczy prawo jazdy kategorii B i taki kurs ma u nas sobie robić ten tym pracy. Się... Jak to się nazywa? Szczerze, to... będzie szczęście coś. i Chyba Prace nigdy... jak na doktoranckie to mogą sobie no. wpisać, nie że mam tam... Matematyki, się i, i prawo jazdy na walec. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie pisałem z Tak, żeby pisać do pracy. Nie zdarzyło mi ja tak, się. No tak, no to generalnie się zdarza tylko w instytucjach państwowych, nie? No w prywatnych mhm. też czasami, ale to, że... no, no, no, no, no, tak, to tak, Ja z za I zastanawiam się, czy jak będę musiał pisać, to nie napiszę sobie, że mam kurs kaskadecki z zewnątrz. <laughs> I że, Wiesz, i że na kursie, kursie kaskaderskim powiedzieli, że nie powinienem jeździć samochodem. Okej, okay, ale no bo wiesz, no bo tam wchodziły te nowe prawa, że na przykład w każdej firmie powinien być strażak, nie? No to wtedy możesz być, jak masz kurs kartkaderki, to możesz być zakwalifikowany jako taki strażak, jakby. Mam uprawnienia sanitariusza z wojska. No to już całkiem strażak. Bo byłem sanitariuszem w wojsku. O, mucha ci wpadła do drinka. Byłeś w wojsku? Tak, byłem w wojsku. Mhm, A no tak, to no bo to ja Wypij. Ech. Proszę. Ech. Ech. <śmiech> Byłem w 10 batalionie desantowo sztormowym. Desantowałeś się gdzieś? No, całe te przyjeżdż... na Ostatnio przejeżdżaliśmy tam tydzień temu. mojej to? jednostki już nie ma jej tam. Gdzie jest jednostka? Gdzie była? Rząska. Rząska, a wiem gdzie. Dobra. A ale już nie, było tam ostatnio tam? No nie ma jej tam. Ale wiem, ale no wiem, gdzie był taki ogrodzon Ostatnio nas tam zlało jak spod prysznica. Po prostu od głowy Po prostu. Cześć, mam dla ciebie przygotowaną niespodziankę. E, Przygotowałem pewną stronę, nie wiem czy ją kojarzysz. Kojarzysz taką stronę jak piekielni.pl? Nie. To teraz przeczytam ci kilka tekstów z piekielni.pl i chciałbym, żebyś je skomentował. Dobrze. Dobra? w jakim stylu ma być komentarz? Ma być, ma być profesjonalny <kole globe> dziennikarz czy... Yy... Oh, próbuję znaleźć ciekawsze teksty z piekielni.pl Ja tylko widziałam, ale nie, nie, nie jakoś... Dobrze, to wytłumaczę o co chodzi... Z... no, słuchaj, no, możesz trzymać. Za stroną z... piekielni.pl. Piekielni.pl to jest strona, gdzie ludzie piszą historię z życia z udziałem urzędników, Sprzedawców, bądź jak byli sprzedawcami. Tak, jesteście zajęci, tak, raz, czy do Dobrze. dobrze. Um, najczęściej są to yy, historie odnośnie ochroniarzy, jak się ochroniarze zachowywali. Okej. Okay. I teraz chciałbym, żebyś skomentował to, powiedzmy, na zasadzie, czy reakcja była prawidłowa, czy, czy byłbyś w stanie się przyczepić w jakiś sposób. Okej? Okay? I czy ta tak jest? Historia... Znaczy przyczepić, to ja się zawsze jestem w stanie. Jestem w końcu nauczycielem akademickim. <laughs> Inaczej, to czy byłbyś w stanie y, wykazać, y, co jest w tej historii mało śmiesznego i, i rzeczywiście takiego, że wiesz? Dobrze. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że, Dobrze. Że ktoś to opisał jako coś śmiesznego, a ty byś uznał, że to nie jest aż takie śmieszne. Dobrze, to potrafię. to najbardziej drętwym nadającym kontestacji w końcu. Dobrze. E, to, ja, to ja poszukam moment. Możesz coś powiedzieć naszych słuchających MMS-owego podcastu. O, opowiedz, co trzymasz w ręce, bo widzę, że się dziwisz. Nie no, nie, nie, nie dziwię się, po prostu ja jestem zacofany technologicznie nie i, i, i nie znam się na takich mikrofonach, co nie wygląda jak mikrofon. Trzymam takie podłużne srebrne płaskie, z różnymi napisami, menu na przykład, to po jakiemuś obcemu języku. <śmiech> I takie strzałki są po różnych stronach, no i coś podobno to się nagrywa. Dla wyjaśnienia Cóż. to jest iPod piątej generacji. No, tak właśnie sądziłem na początku, tylko tak udaje, nie? E, mobilni strasznie skrytykowali, że źle gra, a ja mogę powiedzieć jedno, że dobrze nagrywa. No. To są jakieś plusy. Dobrze, to historia numer jeden, to ja ją przeczytam, a ty ją z komerty, dobra? E, Pracowałem i pracuję w ochronie, kolejna opowieść z byłej pracy w markecie, gdy byłem kierownikiem zmiany ochrony. Tym razem nie będzie raczej piekielna, ale zapamiętałem historię i chyba nigdy nie zapomnę. Kobieta z dwójką dzieci, w tym jednym w wózku, chodzi na halę marketu i rozpoczyna zakupy. Mieliśmy w składzie detektywkę, która miała wręcz dar i szósty zmysł do złodziei. Wystarczyło jedno spojrzenie i w 90% przypadków się nie myliła. Patrzyła akurat z kamerą na sklep i mówi Ta dźwignie. Ja oczy w monitor, na nią i szoku pytam. Kobieta z dwójką dzieci robiąca normalne zakupy? Tak. Pomyślałem, ok, nie zaszkodzi sprawdzić. Jako, że nasza detektywka była w podeszłym wieku, to nie umiałem zbytnio operować kamerami. Nie umiała zbytnio operować kamerami. Zdołała tylko wychwycić moment, kiedy kobieta rzeczywiście coś chowała z regału podwózek dla dziecka. Postanowiłem zaryzykować i ustrzelić. A najwyżej będę przepraszał. I ze swojej kieszeni zafunduję coś dzieciakowi w ramach przeprosin. Sygnał na linię kas, ujęcie, do pokoju. Standardowe pytanie. Czy posiada pani coś, za co nie zapłaciła pani bądź zapomniała zapłacić? Kobieta z łzami w oczach bez słowa zaczyna wyjmować ser, szynkę, galaretki, prosek, proszek do pieczenia, do pieczenia, masło, cukierki. Wszystko, co się kupuje na co dzień, nie kradnie i jest małe. Łza, za łzą leciała po policzkach, a ja uszłomiony stoję i przyglądam się ogromnej ilości towaru, towaru która leży na ladzie. Poprosiłem kolegę, aby budął się ze wszystkim na wycenę. Na kapkę zmieszany informuję panią że powyżej 30 zł wzywamy patrol policji, a jeśli będzie powyżej 250 to będzie mandat. Najpewniej w wysokości 500 zł, a jeśli powyżej 250, to niestety sprawa w sądzie. Kobieta po chwili milczenia do mnie. Wie pan, ja mam pieniądze, żeby za to zapłacić. Postanowiłem spróbować to ukraść, ponieważ każdy grosz się dla mnie liczy. Córka ma jutro urodziny, a mnie nie stać na to, żeby je wyprawić. Nawet na takie skromnie. Ukradłam to, co najpo że najpotrzebniejsze, aby przeżyć kilka dni, a te cykwirki miały być skromnym prezentem. Mąż odszedł, Ledwo sobie radzę, a pieniądze na zakupy zbierałam dość długo. Zbierałam dość długo... Gdzież to jest... Zbaraniałem. Z masą złodziejaszków i cwaniaczków miałem już do czynienia, ale tu widziałem, że kobieta jest szczera. Poza tym, jakim łupem jest szynka, ser, proszek do pieczenia. Kolega wrócił, podaje paragon, tam 150 zł. Informują panią, że tyle i tyle, je. a ona tylko zwiesiła głowę, i dalej ze łzą w oku. No trudno. Wiedziałam, co robię. Chwila namysłu, po czym atakuję. Mówiła pani, że jest w stanie zapłacić za całość. Tak, ale mówił pan, że powyżej 30 do tych wzywacie policję. Zwracam głowę w kierunku kolegi. Mógłbyś zabrać cały towar i panią do kasy? Zrok na kobietę nie pamiętam, żebym coś takiego mówił. Ma pani pieniądze, kupuje pani bez kolejki i proszę się upewnić, że upieczone ciasto na urodziny córki będzie odpowiednio słodkie i najlepsze życzenia dla niej. Podziękowanie było końca. No dobra, no to... No nie wiem, no tu Jeśli chodzi o śmieszność, to nie ma nic śmiesznego, nie? No to... No normalnie, po ludzku się zachował ochroniarz, nie? No, nie wiem co skomentować. <grystanie> Akurat trafił się, taki, że, trafił się taki, że ciężko jest to komentować, prawda? No. Ale czy ty uważasz, że... dobra, teraz z drugiej strony, gdyby to zauważył na przykład kierownik zmiany albo tam ktoś nad nim, co powinien zrobić, twoim zdaniem? Okej, okay, no bo tu jest zawsze... Yy, yy, do słowa powinien jest. Yy, ja mam bardzo... Szerokie podejście, to znaczy jest y, szeroki zakres rzeczy, których może zrobić i nie powinno się mieć za to pretensji, tak? Nikt nie powinien za to mieć pretensji i jest, są też rzeczy, które powinien zrobić w sensie prawnym, tak? Albo powinien zrobić w sensie moralnym, to nie zawsze się zgadza jedno z drugim. Y, więc y, pod tym względem no powinno się szeroka, nie? No, z jednej strony można się zachować jakoś zgodnie... Na pewno nie powinien... Ponieważ to nie są jego towary, to na pewno nie powinien wypuszczać ze sklepu kogoś, kto, kto coś ukradł, tylko dlatego, że mu żal. Ewentualnie może z własnej kieszeni zapłacić, nie? Jeśli już jest aż tak szlachetny. Ale nie można mu, mu wyrzucać, że jeśli tego nie zrobi, nie? No to jest jego praca i, i jego jakiś tam zakres obowiązków. Więc no ja bardzo niechętnie mówię innym ludziom, co powinni robić. O... Co Dobry. powinien robić ktoś inny. Dobra, znalazłem ciekawszą, bo, No, dawaj. Bo jest zmieszana w to policja tym razem i bardzo krótka jest ta historia. Okay. <laughs> Myślę, że łatwo będzie skończyć Sytuacja, która doprowadziła mnie dzisiaj do US, czyli to było niedawno bo to jest 22 maja. Idę sobie dziś spokojnie po Warszawie, a tu nagle jedzie radiowóz na sygnale. Gdy zbliżył się do przejścia dla pieszych, z głośników poleciał komunikat. Proszę bardzo nie wchodzić na jezdnię. Ale jedna blondi, krótka spódniczka. Szpilę łup na drogę. Radiowóz ledwo wyhamował z piskiem i funkcjonariusz skomentował. Pani Britney to też się tyczy. Proszę ruszyć tę zgrabną dupę z jezdni. No... Hmm... <śledzko> eee. <śledzko> znaczy... nie wiem co, co mam skomentować, no. <śledzko> to znaczy no... Okej, okay, no ludzie się zachowują dziwnie w dziwnych sytuacjach i czasem, wiadomo, y, będąc w pewnym sensie funkcjonariuszem państwowym, też czasem jak student się dziwnie zachowa, to trudno się powstrzymać od komentarza nie do końca na poziomie, nie? Ale... <śmiech> y, no okej, okay, no wiadomo, no... Y, policjant w pewnym sensie służy obywatelowi, więc w jakiś sposób powinien się odzywać. Z drugiej strony, teoretycznie... Jeśli uznajemy, że policjant miał podstawy do powiedzenia, do, do, do, do nakazania czegoś, no to, no to nie ma co mu się pchać pod, pod, pod wóz, nie? No każdy zresztą jeżdżąc samochodem przynajmniej w myślach wyraził się jakoś nieprzystojnie o osobie, która mu się wpycha pod samochód jadący, nie? No nie wiem, co, co, co wy ode mnie chcecie. Mogę wymyślić jakąś skandaliczną historię w stylu pana... Springera, tak? Czy coś tam <laughs> na ten temat, ale... Dobrze, to słuchaj, mam historię dla Ciebie, bo dotyczy doktora. A ja jeszcze nie jestem doktorem, ale dobra. Ale, ale chcesz być, więc... No jedziesz. jedziesz. Już czytam. Stałem w kolejce do kasy za panem, w którego przypadku cierpliwość nie była zbyt mocną stroną. Nieostannie popędzał kasierkę, tłumacząc jakoby śpieszy się na pociąg. Niestety miał pecha, bo nagle to się zepsuło. Szybciej kobieta, ja się ku... Spieszę, zdenerwował się klient. Proszę się uspokoić i chwilkę zaczekać. A ty mi tu nie rozkazuj, tylko naprawiaj. Nie po to ukończyłem studia, żeby rozkazywała mi jakaś podrzędna sklepikarka. Ja już padać na kolana... E, jak już to... Jak już padać na kolana, to przed kimś, kto coś znaczy. Sytuacja zrobiła się nieprzyjemna, więc skknąłem faceta w ramię. Przepraszam, że się wtrącam, ale jestem doktorem, więc uprzejmie proszę nie krzyczeć na tę panią. Mężczyzna z zbaramiał, przewrócił oczami i wymamrotał tylko, Ech, no dobrze, dobrze. No ba, doktor to jest ktoś, nie? No do, doktorom należy się szacunek ogólny i poważanie w świecie i, i, i, i, i prawda, najwyższe stanowiska w rządzie. No Magista to ten, no to właśnie, no też pewien, ale, czy, musi, ale musi słuchać doktorów. Wiesz, e, jest też, ja chciałbym zauważyć, że e, wy tutaj oboje jesteście na jednym poziomie, prawda, e, naukowym. No tak, tak, ja tylko teoretycznie ja rozważam, nie? O. Dobrze, okej. Okay. Słuchaj, to teraz trochę internetowe, więc wiem, że jesteś specjalistą informatykiem, prawda? Uczyłeś się PHP-u w parę minut, więc... No ba, w cały weekend. No więc. Swego czasu pojawił się w internecie żart. Liska, lista komunikatów błędów Windowsa, dla przykładu. Error 00712, klawiatura niepodłączona, naciśnij F1, by kontynuować. No, takie za. Sądziłem, że takie sytuacje to tylko w żartach. Parę dni temu wysłałem do swojej sieci komórkowej mail z prośbą o pomoc, bo więc nie mogę założyć konta i zalogować się... Mój numer tej sieci nie był rozpoznawany jako ich, mimo iż działa od wielu miesięcy w tejże sieci. No i dostaję odpowiedź mailem, że status tego zgłoszenia mogę obejrzeć na ich stronie po zalogowaniu się na, ich własne, na swoje konto. No jest to trudne. To jest zjawisko tak zwanej rekurencji, jeśli o to chodzi. Jeśli ktoś miał w szkole zasadę indukcji matematycznej, to może sobie przypomnieć, że dosyć trudno rozwiązać to zagadnienie, gdyż kolejny krok wymaga wykonania niemożliwego poprzedniego, tak? <głos> <głos> nie znasz się Znaczy dobra, ci co uczycie w szkole nie znają się Matematyka prawdopodobnie. jest wszelkich Nienawczy się to komuś podoba czy nie? Nienawidzę matematyki, przez gdyby miała na maturze To by nie miała nawet matury i ledwo przechodziłam z klasy do klasy przez matematykę i nienawidzę od, od samego urodzenia matematyka szkolna się. <laughs> jako prawie że doktor matematyki się wypowiem w tym momencie no, no popatrz i w tym momencie y, od ssania, to dobrze trafiłeś, powiem Ci to no, jest... ja to a wiesz, jak się dowiedziałam, że jesteś doktorem matematyki, to przez nie jest doktorem, no nie dobrze, ale... jest magistrem no dobrze, ale jako związany z, ma z matematyką to tak już nie zacząłem Cię <laughs> lubić <laughs> bo nienawidzę matematyki no, ale bo w szkole jest tak robiona specjalnie, to jest spisek żydo-komuno-humanistów. <grystanie> ja żeby, żeby ludzie nie lubili matematyki, słuchaj, tak jest wyruszony program. Ale, czynienia. o, powiedz mi, a no co myślisz o to... powiedzeniu, że każdy idiota, który nie umie liczyć, twierdzi, że jest humanistą? No, nie, no, znam idiotów, którzy nie umieją liczyć, nie twierdzą, że są humanistami. No, bo ja też tak sądzę, kolejna historia ma związek ze zwierzęciem i z sutkami. Bo, że <grystanie> <grystanie> <grystanie> <grystanie> <grystanie> <grystanie> <grystanie> Historie te, opowiedzia... <grych> te opowiedziałe mi koleżanka, która jest weterynarzem za każdym razem, kiedy przychodzi seton na kleszcze, zastanawiam się, ilu po świecie chodzi idiotów podobnych do opisanej pani. Przyszła pani ze swoim psem tłumacząc, że nie wie, gdzie nałapał kilka kleszczy na brzuchu. Próbowała mu je sama wyrwać pensetą, ale jej się nie udało, więc przyszła, bo brzuch psa wygląda coraz gorzej. Koleżanka obejrzała psa i wpadła w szał. Czy pani zwariowała? Chciała mu pani zrobić krzywdę. To nie są za, żadne kleszcze, to są sutki. Pani, jak to sutki? Przecież pies to nie suka. Wściekła. A co, pani może nie ma sutków? No ma, ale tylko dwa. <śmiją> no treściwy komentarz. No. <śmiją> tak, to wystarczy. Nie wiem co powiedzieć. No. no tak to już jest. Dobrze. Market budowlany przychodzi klientka. Chciałaby złożyć skargę na kasiera. Nie lubię takich e, sytuacji, bo sama jestem kasierką. Ja, pisemnie czy osobiście? Oczywiście, że osobiście wołam kierownika, on przychodzi, klientka swoje wywody, że kasjer taki i owaki że nie uprzejmy, że burczy zapaliłam się lampka, bo pani cały czas kasjer i kasjer, a my same dziewczyny mamy w kasie poprosiłam ją o paragon, żeby wiedzieć kogo w ogóle opiernicza pani podaje, ja patrzę tam nazwa y, pomarańczowego marketu konkurencji mówi o tym klientce, podaje paragon a ona, no bo wyglądacie podobnie Ym, tu jest komentarz ta, my mamy swój wystrój na zielono, oni na pomarańczowo ale to takie dwa podobne kolory. No też, ale to nic z tym nie brakuje. A z drugiej strony no czasem człowiek potrzebuje się wyżyć, nie? No to nie, nie musi zawsze trafić do tego samego miejsca, nie? No to pójdzie i się wyżali. Nie? No ja, ja też mam dyżury na uniwersytecie i ludzie do mnie przychodzą się wyżalić, że ktoś ich tam źle uczy, albo że dał im dwuje. No czasem trzeba, nie? Ja mogłam się wyżalić na ja moją w tamtym roku dokładnie, Yy, mieliśmy pierwszą rocznicę ślubu Spędzaliśmy ją w kościele baptystycznym I ja w tym dniu musiałam jeszcze iść na uczelnię I siedziałam na nudnych wykładach I babka powiedziała, że mnie nie zwolnia Powiedziałam, że mam ślub W kościele ona powiedziała, że ją do guzik obchodzi Więc w ogóle fajnie I siedziałam do końca na nudnych wykładach O antragogice chyba znaczy, Co znaczy, że nie tych wykładu? No bo jakbym je zwolniła z wykładu, to musiałabym zaliczać po prostu. Yy, bym musiała mnie przepytać całego materiału, a w ogóle do tego nie było nic, żadnych książek, a tak, a niczego. Czy egzamin był, czy co? Nie, tylko zaliczenie. <gry> a nie, na tym, ale na tym wykładzie był jakieś kolokwium zaliczenie? Nie, nie, nic, po prostu wykład. A ta Jak... była No. No dobra, no i co? I nie mogła jej zwolnić, bo była taka opierdliwa. Tak, i do samego końca i w ostatnim Ej. momencie dobiegłam tam do kościoła i się przebrałam i ten. A tak wcześniej byłam na uczelni, a jeszcze dostałam opierdziel za to, że chciałam, żeby pierwsze mi wpisała, że po prostu mój pierwszy indeks, żeby poszedł, bo zanim wpisała 60 do indeksów za liczenie z podpisem, to by zleciało za dużo czasu. Ja nie rozumiem, nie? No to przecież jak wykłady są dla studentów, nie? To się chodzi, no to jak się chce, to się chodzi, jak się nie chce, to się nie chodzi. No, ale właśnie no. nie, bo tam było tak, że jak ci nie było na jednym nawet wykładzie, to potem musiałaś zaliczać i nawet osoba, która była za przeproszeniem kaleką... Opowiedz, opowiedz, niech jest, jest, skomentuje twoją sytuację z WF-em. A, a jesteśmy wiesz? jesteśmy zawodowymi tancerzami, z WF-em no, no. raczej nie jest na bakie. A nie, wiesz co, bo dużo takich było, przez 5 lat studiów to dużo było, ale taki faktycznie z ostatniego roku, bo do, w tamtym roku kończyłam studia. Yy, zresztą w dniu, kiedy zdo, zdałam magistrant, to właśnie był Martin z Becią, koncert tutaj u nas w domu. Ale mniejszy z tym. no dobra, chodziło o to, że miałam yy, WF przez 2 lata, jakby tak yy, no, po, no. podzielony na 2 lata, no nie? Na pierwszym, yy, pierwszym roku było tak, że akurat tak ułożyli nam, jak mieliśmy zjazdy weekendowe, to był piątek, sobota, niedziela. No i najgorsze jest tak, że jeśli wtedy ktoś miał wyjazd albo był chory i nie mógł weekend, to z trzy dni raptem, ale w trzy dni akurat były zrobione, że były ćwiczenia z tego samego przedmiotu. Czyli już trzy, trzy razy ci ćwiczenia odpadają. Raz ci nie mamy ćwiczeń, jak musisz odrobić, prawda? Yy, czy tam się usprawiedliwić jakoś u tego wykładowcy. No i sytuacja była taka, że ja ogólnie chodziłam na wszystko, nawet jak byłam nawet chora, to chodziłam na uczelnie, żeby nie tracić. Natomiast byłam właśnie w zespole HND Crew i mieliśmy wyjazd do piły i zespół powiedział, żeby ze mnie nie pojedzie. W piątek byłam jeszcze na uczelni i przepadła mi tylko sobota i niedziela, bo w piątek w nocy wyjechaliśmy. Ale gdzie byliśmy? Na konkursie tanecznym w Pile. No. No i przepadły mi dwa razy ćwiczenia, właśnie w sobotę i w niedzielę. Jedyne w sumie praktyczne ćwiczenia. Eee, no i ja potem następnego roku było, był dalej w WF. I on było tam odnotowane, że mnie nie było. Musiałam oczywiście zaliczyć totalne bzdety, pisać to, na czym mnie nie było. Eee, jakieś tam wymyślać zabawy eee, i tego Jeszcze typu. tak wspomnę, że Marta ma eee, dyplom e, zawodowego choreografa. <śmiech> Okej, okay, dobra. Ale to nie była w ani. Nie. nie. to jest szkoła y, pedagogiczna, Uniwersytet okay. Pedagogiczny. No i teraz sytuacja taka, że ja mówiłam facetowi, że byłam na turnieju tańca, na konkursie. Dlatego mnie nie było, nie to, że sobie nie chciałam, no nie. A on mówi, no ja on wszystko rozumie, ale on mi tego nie może zaliczyć. No to zal napisałam po prostu to, co mi nie było i, i dostałam z tego tam piątkę chyba z tego. Wszystko fajnie. Następny rok y, na wszystkim byłam na wszystkich wykładach, wszystkich ćwiczeniach przychodzi do oceny, powiedział, że zwolni tych, te osoby i dostaną piątki, które były na wszystkich ćwiczeniach, wszystkich wykładach z egzaminu. Ja powiedziałam, że nie bomię tylko na tych dwóch, wtedy co byłam na tym konkursie tańca. On powiedział, że go to i tak nie obchodzi i ja byłam zakwalifikowana, że muszę pisać egzamin. Natomiast reszta osób, która była w ogóle no totalnie nie umiała się poruszyć i tak dalej, od razu z góry miała piątkę za to, że po prostu była na wszystkich wykładach i ćwiczeniach. Ja się kłóciłam tak, z wykłady, facetem. Wykłady z tak. Ja się kłóciłam... Ja dopiero że tu to nie? Ale ja się, ja, się, ja się kłóciłam z facetem, no nie? Że, że ja naprawdę e, jestem e, dacerową. są z No, były tego typu, że na przykład, ponieważ my ćwiczyliśmy bardzo mało w ogóle, bo ciągle sala gimnastyczna nie była dla nas, to, to? Też nie mam opisane, y to jest pompka tak. na przykład. Znaczy, nie, to było coś takiego, że trzeba nie. było. I trzeba opisać trzeba 20 razy napisać się pompki? Nie, bo robiliśmy ja, prezentację. W jakiej porusza się dane ćwiczenie na przykład? Tak. W jakiej właśnie znaczy, jest pompka chciał... pionowej, tak? Nie, no nie. To jest. Y y y jaka tam była jeszcze? Nie wiem, nie pamiętam. I nie wiem, dobra, no w każdym razie. Ale zadaliśmy mu pytanie odnośnie czegoś takiego danej i nie wiedział. I nie wiedział, ale, ale wiesz, ale, ale, ale to na przykład. Czekaj, bo to było fajne na przykład w wojsku zastosować, nie? Jak ktoś coś źle zrobi, to za karę 20 razy definicja pompki napisać. No, ale, napisać ale wiesz, Kończąc stoi i odpowiedział mi, że on przez to, że mnie nie było na tym, on, on wie, że ja jestem tancerką, w ogóle ja pamiętam, że jak było coś tam, jakieś ćwiczenie do zaprezentowania i zrobiłam ja i nogami poszła tak do góry, a wszyscy, wszystkim stanęli, on tak patrzy tak na mnie, czy ja coś trenowałam. Zaczęłam z nim rozmawiać, że taki młody chłopak, no, wyglądał kuczy na Kena yy, od Barbie, ale to spoko, wszyscy na niego mówili Ken. Ja wszystkie zaraz laski. wracam, idę do wina. Yy, wszy wszystkie laski. Ja po prostu yy, masakra i ja mówię mu facetowi no trudno i byłam wynerwiona i wszystkie dziewczyny nawet mi powiedziały, że ty jako tancerka, która umie dużo lepiej, musisz pisać egzamin, a my mam od razu piątkę. Przeszłam na ten egzamin, egzamin był po prostu z dupy za przeproszeniem wzięty, były pytania idiotyczne i ja z tego egzaminu dostałam yy, czwórkę, bo nie było możliwości w sumie dostania piątki. No i z czwórką skończyłam i potem żeśmy się jeszcze kłócili, ale nic się już nie udało zrobić. A dziewczyny, które.. Egzamin z ławów pisemny? Tak. Po prostu totalne pytania, ile tam yy, koziołków czy coś tam, jak slalom wygląda? Jakieś. No już, nie powiem ci teraz w tym momencie co, ale ja musiałam tyle rzeczy wkuć takich idiotyzmów, które w ogóle wiesz, ja jako tancerka mam inne. W innych, inne słowa używam, prawda? Nie używam no. takich jak normalnie instruktor tam WF-u, w pozycji strzałkowej czy takie. Ja po prostu mówię, no, robimy przysiady. No ja rozumiem, Mam na ekonomii te same problemy jak ze słownictwem matematycznym, bo ekonomii no, nie używają No tych więc, słów to a same. facet do mnie się przyczepiał i to było po prostu idiotyczne, że przez konkurs taneczny ja, no, no była potraktowana tak, że musiałam zdawać ten egzamin. To jeszcze no Totalnie idiotyczny i w porównaniu do dziewczyn, to no, nawet same się dziwiły, że, że musiałam go zdawać, no więc mówiąc, tak... mówiąc, jak... bardziej niż historia z w konkursie poruszył mnie wykład z wf i egzamin z WF-u pisemny. No, więc właśnie... To w ogóle... I, I, że tak powiem, kto za to płaci? Ja płacę, Pani płaci, społeczeństwo, tak? Nie, akurat no, nie za zaoczne to płacimy my, bo no, to... Płacicie, my, tak, tak. No płacicie, tak, ale no, uczelnia zatrudnia ludzi, którzy Wam zajmują tyle tych czasu, nie? No, ale... To to, wypłaci. A właśnie to... Bez sensu. Ale właśnie, wiesz... <laughs> Nie, ale ta cała historia w ogóle nie ma sensu od początku do końca, to znaczy nie, nie widzę fragmentów, które mają sens. No właśnie, mi się też tak wydaje i to przez dwa lata się ciągnęło. To jest a... niż ustawy przewidują. No ale, ustawy przewidują różne rzeczy. Ale mnóstwo było, mieliśmy też ileś tam godzin, co ja, jeśli był egzamin z jakiegoś tam... Em, egzamin z jakiegoś tam danego przedmiotu. Już nie pamiętam jakiego w tym momencie. Mieliśmy tylko 9 godzin, z tego był egzamin. Z, jednego, z innego mieliśmy 40 godzin wykładu i było tylko zaliczenie, rozumiesz? A tak to musieliśmy na egzamin sami siedzieć na książkach i uczyć się, bo było za mało czasu, żeby to na wykładach i na ćwiczeniach wszystko nam powiedzieć. A na jednym siedzieliśmy po prostu sprawa i słuchaliśmy ten rozdział, ten, ten, tego prawo, tyle... I wszyscy po prostu zasypiali i po prostu napisała za obecność. Ja znam to. Czy Ty wysłuchałeś w naszym podcaście przygodę z biurwą, przy odbieraniu dyplomu? Coś mi się kojarzy, ale nie wiem czy to waszą. Dużo ludzi miało przygody przy odbieraniu dyplomu. dyplomów. No problem był taki, że Marta miała wypożyczoną książkę kiedyś dawno temu na drugim tak, roku. Tak, to chyba słyszałem. To chyba słyszałem, bo to był jeden z pierwszych to dokładnie, to był jeden z pierwszych odcinków. Tak, tak. że nagram to już. Tak, nie, nie, nie, przygody w ogóle są poruszające, no, no, jeszcze... Oczywiście, znaczy, wiesz, na mnie najbardziej poruszyło to, że ja mogłam zadzwonić do mojej mamy i powiedzieć, żeby powiedziała mi w tym momencie do Pani, do słuchawki, że Marta nie zaleka żadnymi z książkami, czy Pani Marta, jak to tam brzmiałoby, wiarygodniej. I ona by wtedy powiedziała, tak, dziękuję, wydaje Pani dyplom magisterski, no nie, no, no sorry, ale... Nie no, z takimi zaświadczeniami to są dobre akcje. Ja na przykład kiedyś składałem jakieś podanie o dofinansowanie wyjazdu nad konferencję w jakiś tam sposób, nie? No nieważne, czy to w ogóle ma sens, czy nie ma sensu i tak dalej, no ale takie miałem obowiązek to złożyć, bo inaczej byłbym złym doktorantem i to też już nieważne czemu, to nie będę się więc Zbyt skomplikowane, że przeciętny człowiek to pojął, <laughs> ale w każdym razie poszedłem, no i, no i składam, że tam jadę, jadę na konferencję, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, no i pani w, tam w, w dziale socjalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego mówi, no ale pan tutaj nie napisał, po co pan jedzie na konferencję. Taki lekki stupor popadł, no po co się jedzie na konferencję? żeby posłuchać jakichś wykładów, żeby poznać ludzi, z którymi się będzie współpracowało, jaką nie. współpracę naukową nawiązać, ewentualnie zreferować swoje wyniki, dowiedzieć się, co, co ludzie myślą o tych wynikach, poprawić coś, jeśli coś pomyślą, nie? No. Ale o co chodzi? No wiadomo, po co się jeździ na konferencję. No, cz czemu w ogóle to miałbym pisać? No, pani mówi. No, bo jak pan nie napisze, to wtedy moglibyś mi pomyśleć, że pan tam jedzie na tą konferencję na przykład poopalać na plaży. Nie, no. No, mówię, no okej, okay, a jak to napiszę, to będziecie mieć pewność, że, że nie, nie pójdę opalać się na plaży, tak? Nie? A pani patrzyła mnie tak, dziwnie, w jakiś kombinator, nie? Nie będzie się opalał na plaży i tak. Mimo, że napisał, że nie będzie... Po prostu nie ma jak biurwy w tym kraju. Nie, ale to nawet... Znaczy, nie wiem, to chyba nie jest jakaś zła wola, czy coś, nie? nie? Wiem, wiem, że to Marek to... nazwał moją koleżankę w ten sposób i bardzo się obraziła i usunęła mnie ze znajomych na Facebooku, <głos> ja, bo chodziło to, to, to taki bo chodziło O chyba. Tak, bo chodziło o rachmistrza, że ona została rachmistrzynią i że stwierdziła, że my nie, jej nie wpuścimy w takim razie do mieszkania, bo no, my, my jest jesteśmy zaraz... oficjalnie na Facebooku, że... Trzymaj, boż, nie ręka, że nie wpuszcza rachmistrza, jakby przyszedł. No. Prawda? To wlej, wlej Grzesiowi, bo ja na razie jeszcze Dobrze, ja też zaraz dopiję. Ja się trochę boję jak miał mi wlać. <grym> w każdym razie. No więc ona stwierdziła, że, ona, że, ja, że ja muszę, bo takie są przepisy. Ja mówię, ty biur! A ty, się, a ty się ten już spisałeś przez internet? Tak, na dwa razy przyszli do mnie, bo ja ten, tak powiedzmy, że opiekuje się pewnym mieszkaniem, tak? No, to wiemy. To wiemy, to wiemy Kocie. <grym>, więc.. Y... Więc byłem akurat w tymże mieszkaniu i tych właścicieli tam nie ma, są w Stanach, nie? Więc przyszła pani, tak, o. rachmistrz. Nagrałeś ją? Nie, nawet nie nagrałem, bo chciałem ją spławić, że, że, że ja w ogóle to mnie tu nie ma. Tak zrobiłem taki gest z Wojen, ale nie zadziałał. <grym <grym Więc. To nie jest, SS, którego szukacie. <grym> tak, nie, bo nie mnie szukali faktycznie, ale szukali tych ludzi, którzy są w Stanach, nie? Od lat 15, bo. Do... Nie, czekaj, 25. Tak, bo oni... Dobra, ja ich prawie nie znam w ogóle. Od 25 są w Stanach. No i pani powiedziała mi, ale to niech pan poda jakieś dane ich, czy jakiekolwiek, to będzie... Co? I ty tego nie dana. nagrałeś? Nie, bo zacząłem się śmiać, powiedziałem, e, tam... Nieważne, to powiedziałem, ale, ale mnie to trochę rozbroiło. Tak jak się panu wydaje... Znaczy, no nazywa się ten ten tak z Gwiezdnych Wojen, to Amidala i tak dalej. No można było przecież jakieś nieprawdziwe rzeczy podać. Wiesz, ale nie właśnie nie, bądź, nie, bo nie, no, nie, nie odpowiedzialność tak, no bo potem by ten. No ale ja znasz. Do, no dobra, no ale do Loza, no trochę znam, no bo tam no, mój ojciec krzesny czy coś. Jest <śmiech> się ścigano, <śmiech> znaczy, ale no wyjechali do Stanów jak miałem dwa lata, no to. nas jeszcze, na szczęście nie złapaliśmy, ani żeśmy się nie spisali, ani. Bo mama stwierdziła, że się spisze, bo ona się boi, a my stwierdziliśmy, że będziemy unikać, jak się da. Ja się, się spisałem da. jako silantczyk, na przykład. No ja stwierdziłem, że co prawda barona nie, bo Martin jest baronem, ale ja chcę być lordem silantem. A poważnie tak chcesz? No bo ja zbieram ludzi tak, bo za przesyłkę dosyć dużo No jest płaci. sporo, jest sporo. To bym za, za, zebrał właśnie parę osób i ja, chcę ja chcę lorda, no, ja chcę lorda. chcę lorda. <laughs> Ale jesteście debile w ogóle. Ale chcesz, ale chcesz zestaw specjalny ten z tym, czy... No, z są księcia. Och, klucz I w, w ramce. W ramce. E, moja żona mi obiecała na 30 urodziny, prawda? Swego czasu. Nie, prawda. Ja ci jak obieca... to nie? Obiecałaś mi kiedy? Hulajnowie. Obiecałaś nie, mi kiedyś. Durne, y, durne jakieś te Ale y, hulajnowie jak ja? tytuł dostanie. Ale to jest tytuł szlachecki. To nie byle co. ja mam ten tytuł szlachecki. Nie? W dupie. Czemu ona mówi tak cicho? Powiedzmy. Nie wiem, no, może zachrypła. <grypiała <grypiała tak, bo ostatnio. boli mnie no. Jak Cię ogólnie podoba strona piekielni.pl? Bo takich historii tam jest od groma. Jeszcze z urzędnikami są i w ogóle... A to jest z perspektywy właśnie urzędników? Tak? Nie. Czy... To może napisać dowolna osoba i możesz pisać z dowolnej perspektywy. Więc może być to na przykład jak przyszedł jakiś petent, który się czepiał, albo możesz to napisać jak yy, proszę dać do urzędu i co robiła Pani. zresztą kilka takich przygotowałem właśnie Ale sytuacji. No, to taka trochę e, prowokacyjna strona, no bo co? No bo taki urzędnik książka pracuje, a tu przychodzi jakiś petent upierdliwy. Ciężko je kanapkę, tak? Ciężko je kanapkę. Ciężko pracuję na przykład ja na uczelni, tak? I siedzę sobie na dyżurze i, i, i, i, i siedzę na Facebooku na przykład a tu mi przychodzi jakiś student i chcę, żebym mu coś wytłumaczył. I szukasz nie? newsów, prawda? Szukam newsów, newsów. Szukam, prawda, czytam artykuły poważne naukowe, pana Samuelsona na przykład mojego ulubieńca, pana Krugmana drugiego, Wykładowca jest ulubieńca. dla studentów. No właśnie, wykładowca jest dla studentów, więc. Kiedy nie ma studentów. Więc tak, mm. więc, więc wykładowca przychodzi tak, dla studentów, ale, ale lepiej, żeby studenci nie przychodzili, nie? Tak, ale jak jest czas dla studentów, to powinni mieć czas dla studentów, a nie się nie ciekawie. O, możemy cię Bo opowiedzieć. Mnie tak było. U mnie tak było, ja czekam dwie godziny pod drzwiami. Czas, Marta? No co? A czekaj, no, siedzi przy kawie, ale no chyba w pokoju, nie? No. Ale nie, nie, nie, właśnie nie. No, no ja nie. zawsze siedzę w pokoju, ale nie, nie. Słuchaj, to, ja, no, to, ja, ci to ja ci to opowiem, bo ja byłem z Martą chyba ze trzy razy. No. Ta sama godzina, ta sama osoba miała ile? Godzinę chyba swojego okienka, no. na które zapraszała wszystkich. I wyglądało to tak, że ona była wiecznie, wielce zajęta. Ona miała zebrania w tym czasie, czas dla studentów, ona miała zebrania w tym czasie. Ona wychodziła, ona za chwilę, ona jeszcze kawę musi dopić i ona nie przyjmowała w ogóle studentów w tym czasie. To przynajmniej u nas na wydziale jest o tyle normalnie, że, że, że, że taki ktoś by raczej wyleciał. Ale ona podobno ma jakieś tam kontakty. Pamiętasz, jak się nazwała ta pani? Powiedz wszystkim, jak się nazwała ta pani, że pamiętasz. Nie będę mówiła. Dlaczego? Chiem ale nie No powiem. powiedz, jak ona no, ale ja ma. nie chcę. Bo jutro wyleci w powietrzu i samochód i potrafi. <laughs> nie wiem, czemu. Marta, a co zrobiłaś z samochodem, pani wykładowczyni? Nic nie zrobiłam. Jeszcze. Jestem przeczna. Oni są psychiczni, nic nie będę mówił. Ale nie to, że jestem psychiczny nie znaczy, że nie mamy racji. Przepraszam bardzo. Ja, ja się czuję tu, ja, Dwóch facetów na mnie jedno. Ja się, nie, jednym, ja się nie czuję dobrze tak w ten sposób. Potrzebuję jeszcze jedną kobietę. Faceci się dobrze czują czasem w takim układzie. Nie no, zdecydowanie, prawda? Ja myślę, że dlatego tak mało kobiet Ta dzwoni... kobieta... Ja myślę, że tak mało kobiet dzwoni dla kontestacji właśnie z tego powodu, że jest tam za dużo mężczyzn. Właśnie, powiem wam o... Czego mi najbardziej brakuje? Powinna będę prowadzić tak... audycję. Właśnie, bo jest, no to prowadzi prowadzić tylko ale bycia, ale bycia prowadzi takie coś, co mało kogo interesuje. Czy się się stało z koncesjonałem? Czemu koncesjonału nie ma? Nie wiem, no może za nadto katolicką mówią. Ale nie, nie, no. Nie, nie wiem, bo wszystko no. fajnie bycia. Bo, bo, znaczy wiem, no, no Ale co czekajcie. wiem, no to z Mariusem, nie? No nie, nie, za, za, nie, zacząć, nie, nie. zacząć nadawać jest łatwo, a, a nie, we, to we, nie Mariusz. Mariusz miał BSK. No dobra, dobra, ale nie, mówię, że to samo, co się z Mariusem stało. To znaczy, zacząć nadawać jest łatwo. A nadawać tydzień po tygodniu, jak Cię krytykują i... I to by się, Albo się nie, nie, nie ten Trud, Trudniej jest być wytrwałym, niż zacząć nadawać. prawda To znaczy, ja powiem tak, że po prostu faktycznie yy, nawet ktoś tam na yy, w naszym podcaście stwierdziła, chyba Amazonka, że kontestacja to ma poglądy bardziej do Marka i tak dalej. Ja słucham kontestacji, dlatego, że głównie Marek słuchaj, ja słyszę, bo jest puszczone w pokoju, ale mało co jest takich akurat rzeczy, które no, mnie interesują. Bo się nie interesują ani polityką, ani takimi sprawami. że Zresztą, wiesz, w bazie wyszło. Ale... Ja już nie chcę. E, no dobrze, a my będziemy się winem raczyć, kobieto. Spadaj. E, e, I chodzi mi o to, że Becia, Becia bardzo fajnie prowadzi audycję, tylko że po pierwsze jest raz w tygodniu... Cisza, bo jest to, na, to nas za wolność teraz. Ale to nagraj to tu jak brzękniecie. ZA wolność Pełne godności, hańba! <laughs> Boże ja to zwariuję. Martin ratuj Beciu ratuj ZA Nasza Zdrada. <laughs> tu jest Polska! Podatki. Jest. A, a właśnie, no wołałem! Oni już się... Oni... Wołałem, że to socjalista z okna. Oni już się upili, więc ja wezmę ten podcast pod swoje skrzydła, bo oni już się nie nadają do użytku. Nie, nie, my tylko A w ogóle... Te Hugo, te ratuj! To było olo. Nie, ale kończąc, bo za... przeskoczyliście mi, że wiecie ma fajne audycje, ale ma o... odnośnie prawa, a to też nie wszystkich też interesuje i jest za mało po prostu tego i dlatego no ale... bardzo dobrze, mało Dobrze, kochanie, o czym, tak chcia... czym chciałabyś, żeby była audycja dla kobiet w kontestacji? No właśnie, to jest problem. Ale chodzi mi o to sposób, czy... słuchaj, żeby nawet jakaś audycja polityce, ale była prowadzona, kurczę, przez kobietę. Jakąś znaleźć kobietę, która jest... Zrób to! Ale ja nie interesuję się polityką. I to jest problem. Nie, ale rzeczywiście przydałby się jakiś taki pogląd na świat okiem kobiety. No właśnie, coś takiego, żeby były jakieś... Bo rzeczywiście te programy są takie typowo męskie, prawda? No. Znaczy, ale wiecie, z czego to wygląda? Wynika, bo kobiety są mądrzejsze. I nie, zajmują, i, I nie zajmują się takimi rzeczami, które nie mają. Na które nie mają wpływu. Na które nie mają wpływu, tak? Znaczy kontestacja to jest bardzo szlachetny projekt, nie? Ale... Dużo osób. Ja tak szczerze powiem, że szanse na to, żebyśmy coś zmienili, są, są takie... Zgraniczące z zerem. Moja tak koleżanka mnie, powiedziała, że, że, że przesadzam z tym alkotentem, bo za dużo słucham takich właśnie rzeczy i nie powinnam się przejmować tym, co, jak to wszystko wygląda, a ja mówię tu o nie, nie, nie. komunikacji zaraz, i tak zaraz, dalej. Zaraz. Ja myślę, że SS nie miał na myśli tego, że nie wolno się przejmować tym, jak wygląda rzeczywistość. Tylko mówię, że sam no projekt, to to trochę, tro Nie, Nie, nie, nie. Trochę, trochę jest racja tym, żeby się za bardzo nie przejmować. Druga, mm, ale to, to inna sprawa. Natomiast, znaczy mi chodzi o to, że znaczy walczymy w przegranej sprawie, nie? To tak się zgadza moim zgadzam. zdaniem. Znaczy nie można tego mówić jako. znaczy w przegranej z ludzkiego punktu widzenia, tak? Nie można cały rząd, wszyscy wyjściącie w rządzie i będzie, I wszystko od podstaw budujcie <śmiech> ale, i wtedy... ale kto by chciał z kontestacji zacząć w rządzie. Pierwszą, pierwszą ustawą, którą, pierwszym dekretem, który by wydał premier Martin byłoby rozwiązanie rządu. No i będziecie przeżywać tylko różnicę smoleńskiej <śmiech> te sprawy. <śmienicza> Co? <śmienicza> nie, kontestacja jest bardzo trudnym dziełem. Też mi się tak wydaje, że nie ma za dużych szans, powiedzmy, jako takich. Ale ma, myślę, że spore oddziaływanie. jednak. Mam nadzieję, że i nie zamkną na, na, na, na, na tak, jak tamtą stronę. No ale nie, no, wiesz, no, po pierwsze, dobry, znaczy trochę dobre roboty robi, nie? No bo trochę trochę, trochę ludzi... Otwiera oczy. Kriarzy, tak, no, otwiera oczy myśli. i wtedy można się załamać psychicznie. <laughs> nie, nie, nie, bo to y, trzeba po, połączyć z drugą rzeczą, że nie ma co się z drugiej strony nad to przejmować, nie? Że, że trzeba sobie zdawać sprawę z sytuacji, ale, ale to nie jest powód tak. też, że żeby... Ale jak ktoś jest pesymistą i jeszcze słucha takich rzeczy, to już załamuje się totalnie. No to i trzeba i... zacząć od tego, żeby nie być pesymistą. Znaczy nie, no ja jestem na przykład pesymistą, nie? No, ja też ja, jestem. Ja bym ja zamierzałem książkę napisać kiedyś... Yy, kurs negatywnego myślenia, nie. bo jest za dużo pozytywnego myślenia, nie? No na przykład jak yy, ja zawsze Tam, mam podejście do sprawy, nie. że zawsze mogłoby być gorzej I to, i to naprawdę bardzo podnosi na duchu, nie? że na przykład kiedyś to bardzo, a niektórych to wkurza, nie? Bo kiedyś na przykład wylądowaliśmy na przeciwnym końcu Torunia nie powinniśmy. Dojeżdżałem na jakąś konferencję z znajomymi, bo nam Google Maps się wskazało, nie? No i sobie idziemy, bo to przy tej samej ulicy było tylko 300 numerów dalej. Ale, po, ale, ale, ale, ale powiedziałem wszystkim, żebyśmy poszli na piechotę, no bo to tylko ta sama ulica, nie? No, no to... Ale po drodze były dwa lasy, bo to była taka długa ulica, <śmiech> szosa, szosa Hełmińska się nazywa. Po drodze były dwa lasy, więc to był kawałek, nie? No to ludzie tam kawałek. sarkali trochę, tak? No i ja mówię, no dobrze, no ale mógł być śnieg po kolana, mógł grad padać, nie? No i no i od razu mi się lżej robiło, a, ja też a się ten pyta, przy, nie Przypominasz wiem, czy... mi trochę właśnie teorię Portali, o której mówiliśmy wcześniej. A czemu nie kurs realnego myślenia? Nie no, bo jak jest realne myślenie, no to. no to się pociąć. No właśnie. Dobra, no. Realne myślenie może być czasem smutne, nie? A, a, a jak pomyślisz sobie, że mogło być gorzej, to od razu ci się lżej na sercu robi. Ale, no, to, jest, ale to, tak? to jest myślenie optymisty właśnie. Nie, no to jest negatywne myślenie. No, po, pozytywne jutro myślenie to lepiej. zawsze, że, że myślisz, bo że jutro lepiej, będzie lepiej. Nie. Ale nie, bo z drugiej strony ty szukasz negatywnych punktów, żeby poczuć się lepiej. Więc tu szukasz pozytywnych. Jutro będzie lepiej, bo na, lepiej na pewno nie. Bo to nie jest takie do końca negatywne, znaczy nie do końca pesymistyczne myślenie, bo ty nie myślisz po to, ale to jest negatywne, nie pesymistyczne. Negatywne. negatywne to tak, zgadzam się, nie pesymistyczne. Bo... On zawsze się denerwuje na mnie, że ja wszystko patrzę i jest mal, mal contentem. A, a najlepsze było to, ja mówiłam do Marty, że jest mal contentem chyba przez tydzień, a Marta po tygodniu dopiero się przyznała, że nie wie co to znaczy. <grym znażone> <grym znażone> znaczy już wiem. <grym znażone> no ale wracając do tej sprawy, no to ale no bo po co kobieta miałaby nadawać w kontestacji? W sensie, nie, Może... nie, nie po co z punktu widzenia tego, że fajnie by było jakby nadawała. Tak, wszyscy, byłoby to dobrze dla kontestacji. Czemu kobieta by, chciała, by miała chcieć nadawać w O, co już jest pytanie. W tą stronę. E... O tą chciałaby też mieć jakiś... Marta by chciała Ja na przykład, na przykład bym chciała, tylko że, tylko, że nie, mówiłem... nie wiem na, na jaki temat. No właśnie. A o tańcu? Ale to o tańcu to ma co wspólnego z misją pantytacji. No właśnie. No ale teraz czekaj, no jest dużo godzin w ramówce, to jest ciekawe. Znaczy jest trochę ludzi, którzy by chętnie posłuchali coś. O, to, że teraz tańce jest opodatkowany. A może o tańcu i o muzyce ogólnie? O muzyce. Właśnie, o, braku... czemu nie? brakuje muzyce muzycznego. Może byśmy czemu razem nie? poprowadzili no, na przykład. No właśnie. No, no to no, pierwsze pomyślenie i od razu. No, no ja nie... bardzo chętnie, tylko... Ja chyba napiszę no to czemu maila zajmujecie? do Hugo jutro, ja że chcielibyśmy MMS na żywo. <laughs> I będziemy mówić o tańcu i o muzyce, to nie byłoby taki głupie, prawda? Znaczy ja bym proponował, żebyście najpierw nagrali parę odcinków, żeby mieć tak za zapas, nie? Bo niekoniecznie nie musicie na rzeba pro pro prowadzić, nie? Tylkoście że... mieli parę tygodni Tylko problem do jest taki, że w momencie kiedy ustalamy sobie jakąś yy, długość odcinka, to nigdy nam nie wychodzi taka długość. długo. <laughs> no nie, no to tutaj chodzi o to, żeby się zmieścić w godzinie, nie? Potem może muzyką można dopchać. No ja mam te odcinki z tygodnia w sieci od 20 paru minut do 14. A właśnie, miałem Cię opierniczyć kiedyś. Z... Spróbuj zrobić, żeby nie było przesterowania przy dżinglach. Bo ty mówisz o wiele ciszej niż są dżingle. Yy, a potem moja mama, moja mama się ja mam Jeszcze jedna tajemnica, której nie wyjawiałam, nie? Moja mama się podoba. Potem... ja nie włączam jingli w żaden sposób. Tylko? To to dajesz, te dźwięki są w, osobnej, w osobnych mp3, ja je wkleja. Ale ja robię to samo, mhm. tylko że normalizuję trochę, wiesz? Ten, na na ty wychodzi jakby to jest ten sam poziom. To przesłuchaj sobie pom. No słuchaj mi jakaś nie przeszkadza, ale może dlatego, że ja słucham na słuchawkach czy coś. No nie, bo jak słuchać się na tym, to jest takie, że ty mówisz fajnie, a potem jest takie... <śmiech> to może. Ciu Ciu Ciut ciszej spróbuj dać do te jingle. Dobra, no to spróbuję wyciszyć. Bo niektóre są ciche, a niektóre nie. W ogóle ostatnio... O... Bo dziękuję ja trochę po to, żeby obudzić słuchaczy, bo ja tak... A to... To co ja ostatnio zrobiłem w podcaście, to skrytykowali nas w podcastofonie, prawda? No. Mówiliśmy cały podcast spokojnie, a w tym momencie tak krzyknąłem na sam koniec. I to był taki wybieg i podcastofonie nas z taką, ale takim poważnym tonem. No, nie powinien tego robić, bo to było bardzo nieprzyjemne, zwłaszcza jak się słucha na słuchawkach. A mnie chodziło o to, żeby było nieprzyjemne! To jest cel, dobrze się tak, tak, zdecydowanie, wiesz, tak, tak się ucieszony czułem, że... Ale wiesz, bo to jest jeszcze tak, jakby tak zaklął. Ha, jak ONI tam kurde, prawda, krzyknął. Nie mów nikomu, Ale nie ma już tego podcastu. Nie ma? Nie, już nie ma. Znowu zamknęła? Nie, bo ona tylko otworzyła chyba na jeden odcinek już. A Wam zamknęło podcast? <śmiech> A CBA bo niestety przyjęliśmy jedną y, czekoladową myszkę, żeby powiedzieć, że Tusk jest do bani. E, ja przez, lama, przez kontestację tak? naprawdę co jakiś czas w ogóle to co słucham, to tam siedzi coś w głowie, bucie się rano i śpiewam Tusk moim przyjacielem jest. Co myślę, ja pierdzielę za chwilę potem, co ja to jeszcze nuciłam dzisiaj rano. Nie wiem, ja opierniczam ostatnio ludzi z kontestacji właśnie, że mają przesterowania w głosie. Dwa mm -hmm. razy. Raz do konserwy, że Jabolosimus, który ma no głos donośny dosyć, to był jak ze studni, właściwie no. go nie było słychać. A ostatnio obława ze skałą. Obławy... Obława mówi... A skała... skała TUTAJ, Z TEJ STRONY, PRAWDA? I kurde, jak to słuchać, bo ani dać głośniej, ani dać ciszej. Okej, okay, no to faktycznie czasami. I potem już chyba obława... Tak, obława. Zresztą, powiem Ci, że jak zobaczyłem Obławę na filmiku z manifestacji, strasznie mi nie pasował jego głos do wyglądu. No, ale Obława jak ten, jak pierwszy raz się zrobił tą pierwszą manifestację, to był naprawdę respekt. <laughs> powiem Ci, że w ogóle pierwszą osobą, którą spotkałem z kontestacji, to był Hugo. No, Hugo poznaliśmy jako pierwszy w ogóle. Rozmawia rozmawialiśmy z nim w jakieś 5 minut. Bo książkę od niego widzieliśmy. Bo jako, że jestem z Krakowa, to jestem Centusiem. <laughs> Każdy grosz się liczy. No, czy ty też ja tak ja masz? Nie, że... osob... Właśnie się zastanawiam, czy tak mam. Bo ja nie liczę tego grosza. Ja, ja chyba bardziej mam. Jako Krakowa z pierwszego pokolenia, nie? Tak? Z pierwszego jesteś dopiero? No bo rodzice jest ze wschodu. A nie, to ja jestem z.. Dlatego mam powiem. taki dziwny akcent na czasem drugi. Tej... Z zaciąganiem na krok. Ja Tam jestem drugi albo trzecie pokolenie. Krakowie. A mnie cały czas się cierpiają akcentu, chociaż. Mówią, że ona jest ze tak, A ja cały czas jestem urodzona w Krakowie 25 lat, a wszyscy co? Z podcastu, komentarze, nie no, ja jak ci dzwoniła. No, nie, nie, ale za są ze nie, Ja jestem trzecie pokolenie rzeczywiście w Krakowie. I kwestia była taka, że patrzę. No chcę teorię portali, no ale kurde za przesyłkę mi się tak jakoś nie chcę płacić. No i. Pisze tam do, do Martina, czy nie byłoby jakieś w stanie odebrać w Krakowie. odpisuję mi Becia, że no bo będzie Contest Camp, to podamy Hugowi, od Huga sobie odbierze. znowu był sąd Martin, no i znowu, a będzie, że Tak, nie Amazon... Tak, a z Contest tacji to ja chyba faktycznie Huga też pierwszego poznałem. Jadąc, wsiadając do samochodu na Contest <śmiech> Chyba wcześniej niczego nie znałem. No i odbieraliśmy pod Interium właśnie... Yy teorię portali od Hugo i tam zamówiliśmy, zamieniliśmy z nim dwa słowa. W ogóle najlepsze było to. Sorry Hugo, jeżeli... Nie, i tak tego nie słuchasz, ale nieważne. Ja wyślę chyba ten podcast do kontestacji, żeby sobie kontestacja przesłuchała, bo jest strasznie kontestacyjny. Aż za bardzo. Nie miałem pojęcia, kim jest ten człowiek. Nawet nie wiedziałem, jak wygląda. Ale wyszedł ktoś z teorią portali, to wiedziałem, że to jest ta osoba. My no porozmawialiśmy. I potem powiem, że byłem strasznie tak dziwnie nastawiony do Hugo. Nie wiedziałem, co o Hugo myśleć. Potem jeszcze przesłuchałem parę rzeczy, na przykład przesłuchałem jego kwadrans z wolnym rynkiem. Przesłuchałem no, sobie. I taki sztywny w ogóle tego. I Hugo, Hugo przekonał mnie do siebie, muszę to powiedzieć. A teraz ma super hasła na tym. Po prostu teraz jak mam wejścia do swojej audycji kontestacji, wpadam ze śmiechu. Ale Hugo mi przekonał jedną rzeczą. Hugo mnie przekonał nocą na odwyku. No właśnie, nie ma... Bo Hugo poprowadził jedną noc na odwyku i ja nawet nie wiedziałem do końca czy Hugo jest chrześcijaninem wtedy, do, tej, do tego momentu. I wtedy go zapytałem. Bo ja nawet. Jak Hug... Nigdy nie miałem czasu na te noce. Mówię do Hugo, Hugo, ja nawet nie wiem czy ty jesteś chrześcijaninem. On mówi jestem. A ja mówię, no to dobra. Wyobraź sobie, że dzisiaj zmieniłem. Samo to powiedziałem, zmieniłem myślenie o tobie. I rzeczywiście od tego czasu troszeczkę inaczej patrzę na Hugo i. no! Nie wiem, czy to dobre, czy to złe, ale przekonałem się do Hugo, bo byłem troszeczkę sceptyczny. Nie no, zdecydowanie złe. złe. A czy złe, że byłem sceptyczny, czy nie, źle, no, że... Nie, się, nie powinno się przekonywać do ludzi. Dobra. Ludzi nie trzeba nienawidzić twardo. <głosy> <głosy> <głosy> nie jest taki zły. Dobrze, to... Nie, no. Kiedyś pami pamiętam, właśnie gadaliśmy Chcia na tym. No? Chciałbym, poczekaj, no. chciałbym złożyć oficjalne oświadczenie, że... Z uwagi na Radę ss Est ta nie przekonam się już więcej. Do Tuska, do jego rządu! I no do Freddy'a. No, jest moim swoim przyjacielem, nie? I do... I do Komorowskiego, który nie wiem dlaczego. Zaraz już od winem. To będzie mój koniec. Ja idę o to. Dlaczego Komorowskiego o Jezu, o Jezu. nie, nie nienawidzę tak A, bardzo jak Kaczyńskiego? Nie, ale mi się właśnie ale tak. Ale nie, no, nie, nie, nie, nie, nie tak nie nie nie żartujemy. Tyle wystarczy. Jeszcze kiedyś jak dla ciebie. No, czemu ty nie nienawidzisz? Czy. Proszę? Czemu ty nie nienawidzisz? Czy co? Bo już za kogo? Kogoś, nienawidzi... kogoś nienawidzisz bardziej niż kogoś, zrozumiałem, ale już zapomniałem. Nie, ja się... niż nie. niż komu Nie, bo, nie. bo ostatnio, bu... ostatnio był taki temat. Dlaczego. Czekaj, gdzie to było? W jakimś. Aha, bo ja słucham jeszcze takiego radia, który się nazywa Radio Fakty i Mity. Co zresztą Mariusz o. się oburzył. Pamiętasz na nosach? No wiem. Mariusz nie. się oburzył. Jak ty możesz słuchać akurat No i tam ostatnio było takie, że... i ja odczytał czytał spis fakty Ale ja też czytałem przez długi no. czas. E, bo powiem ci tak, w momencie kiedy się nawróciłem, to miałem taki straszny awers do kościoła katolickiego i oni trafili w mój, mój punkt, prawda? Bo, mój bo pisali strasznie dużo, prawda? No w pewnym momencie stwierdziłem, że kurde, ale to nie ma sensu co oni piszą. No zdarza się. To, że ktoś ma słuszne nastawienie, to niekoniecznie znaczy, że ma lekcję. No dokładnie, dokładnie. Bo w każdym razie e, ostatnio, nie, żeby nie było, ostatnio tutaj... podobno taki news no. był gdzieś tam. Oni wyczytali jakiegoś newsa, bo oni newsy czytają, więc że... Aha, Fronda! Fronda się zastanawiała, dlaczego Komorowski nie jest tak bardzo nienawidzony jak Kaczyński. No. Ciekawe, <laughs> bardzo ciekawe. No. Chociaż pojęcie, jak no patrzę. Nie, do wytłumaczenia. Myślę, że trzeba jakieś badania na ten temat przeprowadzić. Chociaż jak, patrzę, za nim, jak no. patrzę w tym momencie, to. Kaczyński wróci. Nie, no. Bo... Ale była przynajmniej jakaś równowaga, wiesz? W tym momencie nie ma żadnej równowagi i. Co będzie chciał Tusk, kto przepuści. To może lepiej, nie ma wymówek. Proszę? To może lepiej, bo nie ma wymówek. Wcześniej było, że mu prezydent z blokuje. No by nam strony, tak, tak dobrze tak. zrobił, loda by nam zrobiła, że, no, a prezydent mu zabrania. Ale patrz z drugiej strony, gdyby e, niektóre pomysły zostały przepuszczone tak szybko, no to nie byłoby tak fajnie. Niektóre rzeczy tam dosyć ciekawie tam skierował, prawda? Czy to do Trybunału Konstytucyjnego, czy to. To jest parę takich miał sensownych pamiętam. Poza tym ja uważam, że każda ustawa taka ważniejsza powinna przejść przez Trybunał Nieważne, czy, czy to hmm. warte czy Tak nie. z tego pamiętam, z kopu, czy No, ale nie, nie uważasz, że powinny przejść wszystkie? Nie wiem. One i tak działają do momentu, mówiąc, nie wiem. bo żeby prezydent mógł przepuścić przez Trybunał, to musi ją podpisać. Hmm. Więc ona zaczyna działać, a i tak idzie do Trybunału. Nie hmm. uważasz, że to by było dobre wyjście? Żeby była sprawdzana każda Może. ustawa przez Trybunał? Może. Ciężko powiedzieć, ten cały układ jest tak bardzo porąbany, że, że trudno się zastanowić nad każdym jego aspektem z osobna, tak naprawdę. No tak, ale nie, bo w tym momencie taka mi myśl, że skoro już mamy ten Trybunał Konstytucyjny, to, do czemu, to, coś go, robi. to czemu go wykorzystywać tylko w, w, w szczególnych przypadkach? Niech sprawdza każdą ustawę, a najlepiej by było, jakby sprawdzał każdą ustawę przed y, tam podpisaniem, prawda? tylko że tego nie może zrobić. Jest to tak mało ludzi się zna na prawie, że myślę, że 90% by po prostu klepał do ze środku, tak jak posłowie na... No ale w Trybunale niektó czasami niektóre są takie decyzje, które się wszyscy... Y jakim cudem? No tak. No... Tak? Bo nawet przy tej ilości nie czytają. No ale w tym momencie można by było na przykład... I to, na to bym był w stanie dać pieniądze? Zatrudnić więcej tych sędziów. W trybunale, którzy by byli odpowiedzialni co, za to. Bo w ogóle jest problem z tym, jak jest konstytucja sformułowana, nie? Że są rzeczy, które. mogą być. które nie wiadomo, czy są sprzeczne, tak? Które. Trybunał Trybun tak, trybuna można... de decyduje, czy są sprzeczne? <grypt> tak, tak naprawdę. Kochanie, czemu nic nie mówisz? Bo zaczęliśmy na politykę i nudzimy. No, bo się... <śmiech> A nie, hmm. albo konkretny temat był ten. Kobiety nie prowadzą audycji w No właśnie, chodź do nas, kochanie. Jesteś kobietą. My się nie, nie, nie my, My zdecydowanie nie mamy kobiecego głosu. I właśnie przegłosowaliśmy, żebyś prowadziła. <głos> Demokratycznie. A demokracja, jakbym je znajdowała. No bo mi wszyscy mówią, że dziecięcej, jak do gumisiu. Ale kochanie, co ty na to? No to jedno drugie nie przeszkadza. <głos> no nie, bo ja ci mogę pomóc na początku, prawda? A jak będziesz chciała, to możesz sama prowadzić. Ja w ogóle tydzień chcę cię oddać do dobrą rękę, nie? No nigdy nie chciałem prowadzić tej audycji. Nie chciałbyś? Nie, ja poprowadziłem tę audycję, bo chciałem, żeby ktoś ją poprowadził. Więc chciałem zademonstrować, jak beznadziejnie ja prowadzę i ten. I żeby ktoś ją się kurzył i ją przejął z mojej... Z... Wiesz co? Zabanie. Ja myślę, że to jest właśnie twój atut. Że ty się nie przejmujesz, jak ci wyjdzie. To jest naprawdę twój wielki atut. Znaczy ja generalnie się mało przejmuję. E, no to jest to twój większy większa. <głos> nie, no bo, ja mogę spróbować. Bo ja na przykład się bardzo przejmuję, jak za mnie niektóre rzeczy wychodzą. E, no i wiem, że... Znaczy nie, no trochę się przejmuję, nie? Jak tam do kwietnia yy, nagrywałem, nie? I nie miałem żadnych prawie komentarzy, no to stwier... znaczy nie tyle, że się przejmowałem, że, yy, że oj, skompromitowałem się, bo to, to mnie ostatnio wkurza, że, że ciągle gdzieś się pojawia, yy, ludzie argumentują, że o, kompromitujesz się z takimi poglądami, ośmieszasz się z takimi poglądami. No nie, że mnie, to na kontestacji, nie? Jak ktoś wiecie. Lewym skrzydłem kontestacja, ale no, <śmiech> cokolwiek powie, że, że, że, że muszą istnieć podatki, ale nie wiem, że, że, że, że może to nie jest A tak, uważasz, że trzeba wymordować wszystkich socjalistów. Ale ja uważam, że powinny istnieć podatki, tylko nie, no nie na takim nie, poziomie. No poziomie. No, no wiadomo, nie, ale, ale wie o co mi chodzi. że są no ludzie, którzy, którzy nakrzyczą na każdego, kto powie coś, co nie jest absolutnie wolne i tak dalej. No to często są.. ale i z drugiej strony. Hmm. Często są Żeby na nie ośmieszaj się, nie kompromituj się, ale... To mnie nie obchodzi akurat, nie? ale mm -hmm. yy, lubię wiedzieć, że to, co robię, ma sens. Nie? Więc na przykład, jak przez tam dwa miesiące pierwsze nagrywałem, nie miałem żadnych komentarzy do audycji, stwierdzałem, że no to sensu jest trochę nie? i że warto że no ja cię... nagrywać. Tym bardziej, Słuchaj. że gdzieś tam się pożarłem z Martinem po drodze. O, że... o ten reportaż smoleński, mówiłem mu, że jest głupi. A, a Martin, a Martin głupi? się obraził. A czy oglądałeś Solidarnik 2010? Kawałek, ale nie zdierżyłem, było jeszcze głupsze. No właśnie. Jak <laughs> nie... dla mnie to, co zrobił Martin, było. To, co zrobił, to, to, że powiedział, że to jest hipokryzja, było dobre, ale, ale według mnie przejechał ten temat, to znaczy w sensie powiedział dużo rzeczy, które, które były, z, znaczy zamiast zrobić to, ten reportaż zrobił tendencyjnie w drugą stronę, nie? Na przykład powiedział, że to pewnie się samolot rozleciał w powietrzu, bo wie, latam na samolotach... Sprzed 100 lat, jakieś takie rzeczy totalnie. No ale to też jest. się nie zna, nie? Okej, okay, ale to też jest. To też było dawno mówione już, że trzeba wymienić flotę, bo ta się sypie. No ale się nie sypa, nie, To nie był powód. No zgadza się. akurat i to nie, nie miało żadnego znaczenia dla, dla sprawy. Nie? Słuchaj. Ten był masakrycznie tendencyjny po prostu. Co by nie. Ale I, i jeden głupi. i drugi. I solidarnie 2019 też tak było głupie, Ale to nie jest usprawiedliwienie, że, że inni robią też głupie rzeczy. E... Okej, okay, ja, ja się zgodzę z jedną rzeczą. Był strasznie właśnie, po... bo, bo, było było strasznie potrzebne powiedzieć coś trzeźwego w tym czasie. I Martin bardzo popisowo spieprzył pierwszy w szansę. No bo to, bo to było bo to takie populistyczne takie. takie bo to po... było. Pod... Co się zgodzę. Co się znaczy, zgodzę. fajnie by było, jakby pokazał, że, że, że jest faktycznie hipokryzja, że, że, że ludzie przyszli, ale z drugiej strony, kurczę na przykład. Czemu on się tak popisowo dziwił, że przyszło tyle ludzi na plac? Przecież ileś tam procent społeczeństwa głosowało na tego Kaczyńskiego. No to, no to nic dziwnego, że ileś tam tysięcy ludzi w Warszawie przyszło na plac. No, zwłaszcza, że nie tylko z Warszawy, prawda? Zwłaszcza, że nie tylko z Warszawy, więc na, nawet wśród tych ludzi, którzy tam było, no to myślę, że hipokrytów, którzy przyszli do, nienawidzili Kaczyńskiego, a przyszli, bo tak wypadało, była mniejszość jednak. czy na pewno to byli hipokryci? To, że nienawidzili Kaczyńskiego, to nie znaczy, że nie czują się Polakami i nie czują, że powinni, prawda, to jest no, tak. No to hipokrytia powiedziałem tak trochę szersze, nie? To w pojęciu Martina, który uważa, że no ja patriotyzm wiem. jest w ogóle bez sensu. No i... I ja też uważam, że jest bez nie ma sensu, bo ja, ja na przykład twierdzi... Ale to jest coś, co nie ma nie mieć logicznego uzasadnienia, Ale patriotyzm jest bez sensu w tym samym sensie, co filmu robienie nie ma sensu. Obójcie mnie, ja będę Okej, okay. Nie, bo ja już od dawna, to już nawet nim słuchałem kontestacji, ja mówię, że mnie Polska nie interesuje kompletnie. Ale za Kraków, jakby trzeba było bronić Krakowa, to bym bronił, bo to jest moje miejsce, ja jestem z nim związany. Ale z całą Polską nie jestem związany. No właśnie, no ale, ale tego też nie uzasadnisz, nie? No nie, nie powiedz Tak samo jak lubienie pierogów. Zgadzam jest się. patriotyzm. To nie, też nie ma sensu krytykować ludzi, bo to jest raczej hobby, a nie. No zgadzasz. Ale ja nie krytykuję, tylko mówię, że no, dla mnie taki patriotyzm. Dla mnie Dla mnie to swój klub piłkarski. Zgadzam się. I to jest ten sam rząd eee, Właśnie, jak się czujesz, bo jesteś jakieś, ja 500 mówię. Mówię od, Polskę, nie? jesteś jakieś 500 metrów od miejsca, w którym został zabity kibic. No, Niedawno. Życia, no. <laughs> no, również inni <laughs> ludzie w okolicy byli zabity, nie no, tylko kibice, myślę. No tak, niedaleko mamy obóz płaszczowy No na przykład. Czyli 2 km stąd jest obóz płaszowy. No na przykład, nie? Mało się o nim mówi. Nie, zgadzam się, że to były jeden i drugi był tendencyjny, ale powiedz mi teraz, No ale. Zadać ale, ale ja by... Wtedy Czy oglądałeś kontynuację, siedzieć? czy oglądałeś krzyż? No co? Czesanka o krzyżu czy. Czy oglądałeś krzyż? Film dokumentalny krzyż. Nie. Nie oglądałeś. Nie, nie oglądałem. To ja nie kon... słyszałem, że, że była. To jest kontynuacja Solidarnych 2010. No okej. Okay. Oglądałem Solidarnych 2010, to było na, na trzy razy, bo nie byłem w stanie zdzięczyć teraz. No nie no, no to. Ale to... oglądałem krzyż. I powiem Ci, że byłem zdziwiony obiektywnością tego dokumentu. Bo to było o tym, co się działo na krakowskim przedmieściu, prawda, o tej obronie no, no, krzyża, myślę, o tych ha happeningach i w ogóle. Byłem zdziwiony, że ten dokument był na tyle obiektywny. Eee, I napisałem ten, o tym Martinowi, że czy oglądał, prawda, czy, czy ten. On mówi, a po co? Przecież to jest cały czas to samo. Ja mówię, a wy się oglądnij. A ja nie będę oglądał. Eee, ten dokument, pokazał naprawdę dwie strony. Nie było tak, żeby pokazywał na przykład tylko obrońców krzyża, którzy tam biedni w ogóle. Dla mnie, nie wiem czy taki był zamysł, ale w momencie, kiedy ktoś patrzy trzeźwo, a nie patrzy przez pryzmat, że bronić krzyża należy i w ogóle, mhm. to jest w stanie zobaczyć, że byli tam ludzie, którzy mieli inne poglądy. Że byli tam ludzie, którzy chcieli zademonstrować też swoje poglądy pod tym krzyżem. Że te happeningi, które były, nie były wymierzone w tych danych ludzi, tylko w tą w to, że się broni kawałka drewna, prawda? Które no, no. jednak e, łącznie z e, władzami kościoła zostało ustalone, że będą przeniesione, prawda? No. I to ten dokument pokazuje.. Ja go e, czy ja ci go proponuję, żebyś oglądał? Okej. Okay. No ja lubię zobaczyć kawałek dobrego dziennikarstwa, bo to się tam Mnie się podobał, naprawdę. Solidarnych oglądaliśmy z Martą. Nie mogliśmy zdzierzyć. Nie, nie kawałek I teraz, no, ale na tylko kawałek. Solidarny kawałek oglądamy. To ale było teraz, to, co bym się spodziewał, mniej więcej, po, okay, po, po i teraz, tego typu artystach. Okej, okay, spodziewałeś się. I teraz pomyśl sobie, że słyszysz krzyż kontynuacja Solidarnych. No to tak. już masz nastawienie jakieś, prawda? A, no. to pewnie trzeba będzie wyłączyć po 10 minutach. Takie mieliśmy nastawienie. No znaczy, i nie, że trzeba, nawet to nie było, że nie nie smaczało, tylko po prostu nic nowego się no nie dowiedziałem tak nie. o poglądach ludzi, którzy no, zrobili dokładnie. ten film. O. Tak samo z Martą myśleliśmy, że zaraz trzeba będzie to wyłączyć, to będzie nie do wytrzymania. Cały oglądaliśmy. Nie odrzucił okay. nas, prawda? Więc to jest chyba jakieś. Coś, o czym świadczy, prawda? Dobry portal jest dobry. Ja naprawdę byłem zdziwiony. Eee, czy nie byłoby tego w sieci? Nie, no co, ty chyba nie byłbyś taki. To zrobił. Nie, płat? ale to nie o to chodziło. To chodziło o to, że miałem wrażenie, że nie, nie słuchał, nie? Eee, eee, wtedy miałem taką ale sytuację takie, właśnie, że. mieliśmy ten... takie same wrażenie odnośnie naszego podcastu. Wiesz, głupiego podcastu A, też, -hmm. też, też, wiesz, mało komentarzy i w ogóle. Eee, I co nas dobijało najbardziej? Im bardziej ktoś mówił, że jest zły odcinek, że w ogóle co my gadamy tym więcej ludzi go komentowało. No. Im gorszy był odcinek, znaczy im gorszy. Naszym no zdaniem był dobry. Naszym zdaniem myśmy, myśmy tam prawda pogadali sobie lekko i w ogóle. Odcinek, który był najbardziej skrytykowany w świad świadku podcasterów czy odcinek w momencie, który nagraliśmy na obozie e, zimowym to jest odcinek, który miał najwięcej ściągnięć i odcinek, który był najczęściej komentowany, to ci tak powiem. że Ten, który był uznany za w ogóle, a co myśmy zrobili, i tamtego. Najwięcej komentarzy tak, i najwięcej ściągnięć. Jakiś dobry, który ludzie i tak chcą, niby żebyśmy o tańcu. Ostatnio, robili, po, bo... ostatnio poprosili nas, że jak nagrywamy odcinki o tańcu, bo nagrywamy specjalne odcinki o tańcu, to są fajne i w ogóle. No to dobra, stwierdziliśmy, dobra, bierzemy mm -hmm. następny temat. Pierwszy, I po miesiącu pierw... czas Pierwszy po był ogólnie o tańcu, takie wiesz, historia trochę tańca i w ogóle jak tam ten o... rodzajach tańca. Drugi nagraliśmy, który był o edukacji tanecznych dzieci, a ta... dzieci, taki dosyć praktyczny, mm -hmm. jak tam w ogóle e, prowadzić dziecko przez edukację, co robić, czego nie, nagraliśmy taki odcinek, no bo stwierdziliśmy, że to się może ludziom przydać. I trzeci nagraliśmy o programach tanecznych w telewizji Jukenze. i filmach tanecznych. Na życzenie to było tak naprawdę ten trzeci odcinek. Trzy komentarze. jeszcze te jeden do no takich. tylko przed czy... specjalistycznymi odcinkami to jest ten problem, że ludzie się na tym nie znają, nie? Więc raczej No tak, ale, to, sami, ale ogólnie, sami nas sami Ludzie co? prosili, że stwierdzili, że to są naj... te odcinki wychodzą nam najlepiej. Tylko Czł człowiekowi głupio jest napisać komentarz fajne było. to i potem myśli sobie. No, nie o to chodzi, pisanie no, komentarzy. Ja bardzo zachęcam, żeby ludzie pisali, okay. bo naprawdę daje strasznie yes, powera. Yes, Nawet jak to yes, yes, na fajnie było, było, Ja ci obiecuję, bo ja zazwyczaj rzadko komentuję, w ogóle wszystko. Obiecuję ci, że będę komentował w sieci. Nie, ale nie, to, to, to, to ja zawsze mówię, to niewiarygodne jest, ile człowiekowi daje powera, jeden komentarz, pod którym fajne było. Albo głupie było. Nie, tylko że ja czasem też o tym zapominam. Jak często ty komentujesz to, co oglądasz? Czy staram słuchasz? się. Znaczy, w tym momencie na przykład nie komentuję tych, tych y, audycji, które i tak inni słuchają, ale na przykład staram się często komentować Instytut Misesa, bo oni nie mają. Te, te odcinki. Te audycje, które, które mi się podobają, a nie mają komentarzy. No dobra, nie? ale to wychodzi właśnie na to, że jak nagrywamy takie kontrowersyjne odcinki, to jest właśnie taki sens nagrywania, bo wtedy są komentarze i wtedy coś się dzieje, a tak to jak nagrywamy jakiś ten odcinek, jest tak mało komentarzy, no, że to nie chce i cały miesiąc nie nagrywaliśmy nic, bo nam się po prostu nie chce przez to. No właśnie, no dokładnie to mówię, że, że, że z tego co jest czasem trudno dać sprawę. Popatrzcie na odcinki, moim zdaniem najlepszą audycja konsytacji, czyli, czyli Janka Fiora, nie? A to są super i oni mają. Ale jakby okay. popatrzył na średnią komentarzy, to oni mają niedużo komentarzy, bo, bo, bo ten człowiek mówi takie mądre rzeczy, że w zasadzie niewiele jest do dodania zazwyczaj. Odnośnie Janka Fiora przyznam się, że się chyba na miesiąc albo ponad miesiąc wkurzyłem na niego i stwierdziłem, że go nie będę słuchał. No. Po tym jak strasznie bronił. Yy katolików, opowiedzmy tak. Jak tam były strasznie... Chyba za dwie audycje było, kiedy on stwierdził, że, że katolicy i w ogóle ten tego. Ja stwierdziłem nie, ja nie będę Ciebie słuchał. Bo ja Ciebie słucham, bo Ty masz mądrości takie odnośnie życia, a ja nie będę słuchał tego, co Ty mi mówisz odnośnie religii. Sorry, no. to nie jest audycja na to. Ja tak stwierdziłem. Ale ostatnio zacząłem Nie, ludzie usług... w drugą stronę też tak stwierdzali czasem o Martinie, nie jak wspominało coś. Zgadzam się, ale ja zgadzam się. I się obacali, że to nie, nie, nie, nie, nie audycja, ten temat. Zgadzam się. Więc, więc rozumiem o co chodzi. No. no i dlatego przez ponad miesiąc nie słuchałem. O, ostatnio zacząłem znowu słuchać. No i jednak Jan Fior jest bardzo, bardzo... Znaczy on po prostu dużo wie, nie? On jest dość Zgadzam dużo wiedział się. Dowiedział. się. Bardzo, nawet jak się człowiek nie zgadza, to warto się dowiedzieć o tym, co on wie. Zgadza się. Właśnie z tego powodu, że nawet ja słucham ludzi, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzam. Bo lubię wiedzieć, co, co mają do powiedzenia, dlatego właśnie słucham Radia Maryja, dlatego słucham Faktów i Mitów. No, a ja, ja szykam ja ja tym wszystkim i najchętniej mi się wyłączyła wtedy, ale ciężko jej zabić. O wszystko na głośnikach jest w sumie. Muszę powiedzieć, że mam lekki wkład na to, że Fakty i Mity robią się trochę bardziej profesjonalni, bo ich opierniczyłem strasznie. Wyobrażę sobie, żeby w XXI wieku plik, który ma 8 mega, bo tak, oni dają w takiej no. słabej jakości, ściągał się z prędkością 10 kilo. No wiesz, to zależy internetowego No ale bez przesady, 10 kilo No to nie jest najlepiej zoptymalizowana strona tak? No więc ich tam opierniczyłem kilka razy i muszę przyznać, że w tym momencie to jest 300-400 kilo, więc się ściąga w parę sekund rzeczywiście klik. więc tu mam uznaję, że mam swój wkład, bo, bo ich spierniczyłem po prostu, że technicznie mogliby jeszcze dawać trochę lepszą jakość, ale to nie jest aż takie istotne No, nie reportaże, ja myślę, że bez tygodnia w sieci to bardzo dużo by stracił, straciła kontestacja, więc... Nie, bo no ja to jest... lubię słuchać, bo lubię Ciebie słuchać, to Ja się jednej rzeczy boję, jest, powiem jest, Ci... jest problem, bo po pierwsze chciałbym, żeby ktoś, znaczy, troszeczkę mam przesypy w tym momencie, a druga rzecz, że to jednak zajmuje dużo czasu. I... Krzysiu, powiem Ci jedną rzecz, ja się strasznie boję jednej rzeczy. Boję się, bo jak przeglądam tym czasie jakieś newsy, że Ci myślę, coś to już masz że będę Cię zaśmiecał po prostu, wiesz? Co, nie mam aż tak dużo newsów. Często mi ludzie przysyłają coś, co już mam, to prawda? Ale... No bo... Ja, w, ja Ci tam w, wysłałem w, kilka newsów, w, prawda? W, Ale w, w, wiesz, co, było najle... co jest najlepsze, co robi? Mateusz Kanady coś takiego robi. Że przysła mi news i przysła mi krótkie streszczenie newsa. takie, żeby mógł po prostu przeczytać to streszczenie zamiast... No, z, przepraszam cię, jedyny, jedyny ten, news, który, który wykorzystałeś w audycji, który był ode mnie, to był tak krótki, że nam nie było co streszczać. No był, dużo to, się dzieje też, To był news nie, nie odnośnie tego czas, człowieka, który został skazany za przeklinanie na czacie, czy jakoś, tak? czy jakoś tak? Było coś takiego. Na Ukrainie jakoś tak? Było coś takiego. Za obrażanie, czy jakoś na czacie? Wysłałem kiedyś dawno było temu. Coś takiego. W tym tygodniu jest bardzo dobry news o obrazie prezydenta w Zimbabwe na, na tym, po prostu, przypomina, ci, bo, bo ale nie. skorzystał z prezydenckiej talety. Ja myślę, że to powinien jest coś powiedzieć w którymś tam odcinku, żeby ludzie nie bali się do ciebie przysyłać Bo ja się sam. To nie wiem, czy specjalnym nie mówiłem czasem. Bo ja się sam yy, przyznaję, że ja się boję, że ja ci po prostu będę zaśmiecał skrzynkę tym, co już tu masz. Wiesz, bo ja No też nie Nie szperam, nie, nie szukam tych newsów. Ale widzę czasami interesujące i stwierdzam, e nie, na pewno już to masz, na pewno już to czytałeś, prawda? Rozumiem, że to chodzi, Rozumiem, tak? rozumiem. I to ciężko powiedzieć, no bo wiesz, no jest możliwe, że czytałem, a jest możliwe, że nie czytałem. To zależy No na właśnie, no na właśnie. zależy od tygodnia, tym tygodniu, na przykład, w tym tygodniu w tym tygodniu ja tak naprawdę w ogóle nie, nie szukałem. Ja zacząłem no. szukać w piątek, część poszukał Wiktor wcześniej, bo on miał robić audycję, ja nagle dostałem tę audycję, bo, bo Wiktorowi coś wypadło, w weekend i nie mógł, nie mógł nagrać. Tak, wcale nie jestem pewien, czy wyszkarałem najważniejsze informacje i tak się zebrało dużo tego. Znaczy ja ci mogę.. Więc do końca nie wiem jakbym chciał to robić, tym bardziej, że no jak mówię, jeśli mi się uda i zatrudnić na etat, i prowadzić firmę, to ja naprawdę nie wiem, że uda mi się robić tydzień w sieci jeszcze dodatkowo. W znaczy ja ci mogę w powiedzieć że ja czym się. Yy... Znaczy, bardziej szukam kogoś, by kogo bym przekazać. Chcę, żeby ci pomóc. Ja jestem w stanie część osób nagrywać na przykład dla Ciebie. Jeżeli mi wyśle no co super. trzeba nagrać. To... To była jedna rzecz, była, to była super, na przykład. Mhm. Nie ma problemu, prawda? Bo to, to dla mnie też nie jest problem. Jeżeli to. tylko byłeś w jakim formacie najlepiej się to wysłać. To jak MP3 mi spokojnie wystarczy. Spokojnie, nie ma problemu. No bo ja bym chciał pomóc, prawda? Tylko, że też nie wiem do końca jak. No staram się jak mogę. Żona mi tu już przesnęła. Kochanie, mój drugi MMS. się. Ja. Jakby żona też nagrała, to było O, nagrasz jakiegoś nieza <suszu> coś A, Dobrze, będziemy powoli kończyć, bo ten odcinek się zrobił strasznie długi. W tym momencie mam tutaj Ja jeszcze powiem, czemu w kwietniu zacząłem dalej nagrywać. A proszę. bo ten. Bo 10? Ja bo... 10. Bo... bo 10. Ja nie lubię mówić o takich rzeczach, ale czasem trzeba powiedzieć. No, no bo... jak yy, y, właśnie była taka sytuacja, no to nie wiedziałem czy dalej nagrywać, czy nie nagrywać. Jeszcze byłem chory wtedy. Więc w ogóle tak się zebrało dużo takich tak powiem, okoliczności sprzyjającej nienagrywaniu. To, to człowiek normalny robi w takiej sytuacji, tak? Co robi taki człowiek normalny, jak nie wie. Jak nie wiem. Co wie? robi z takiej, w takiej miarę ważnej sytuacji? E, rzuca moneta. Nie no, mówimy <śmiech> o takim bardziej normalnym. A, pyta się kogoś. No, no to ja się zapytałem kogoś, to znaczy się pomodliłem, tak? A, to myślę, że zrobiłeś to, co można zrobić najlepszego. Hmm. No, moim nie. zdaniem. Ja nie mówię, żebym kogoś to przekonało czy coś, ale ja jestem matematykiem i ja wierzę w rachunek prawdopodobieństwa i to że następnego dnia dostałem 12 maili na temat tego, że fajny jest odcinek. Mnie w pewnym sensie przekonuje do różnych rzeczy. Powiem ci tak, e, ja wierzę w takie rzeczy mnie się takie rzeczy zdarzają. Nie, mnie się to permanentnie, nie, nie, nie, Marta troszeczkę jest bardziej sceptyczna, prawda? Ja nie, na ja przykład Marcie na przykład bardzo często mówię, że słuchaj Zdarzyło się to i to, bo ja się modliłem o to i o to I Powinniśmy to zrobić, prawda? Zdarza się tak? No, ale ja nie wiem, bardzo wierzę że... Ale Marta jest jednak troszeczkę sceptyczna Chociaż e, też zawierzyła Chrystusowi swoje życie No ale... Ale przyjdzie jest czasem Naprawdę Ale sceptycyzm jest dobre. no... Często no. nie miał już tu... Uj, to nie to, to, to... Powiedz mi, bo ty znasz ten teren na konwescampie. Czy tam jest jakaś... Ilość, czy, czy tam jest jakieś jezioro rzeka? Z baju, w... za Super. Nie ma jeziora rzeki. No jest jezioro, ale tak zarośnięte to bardzo. Rzeka jest w Wisła, nie tak daleko, kilkanaście kilometrów. A może się tam kąpać? Wiśle? Ja się kąpałem znaczy, kąpać się można, ale co potem? Czy nie ma tam jakiegoś jeziorka? nic w pobliżu. Już nie widziałem. Zaczęłam, mówię do. Do dobrze, pojedziemy do Gdowa. Nie, bo myślałem, że... Myślałam, że dzisiaj pojedziemy Że ochrzczę Martę na campie, ale niestety... Nie, bo... Są prysznicą. <laughs> e, Nie. Powiedz mi, e, dobrze, drogi naukowcu e, drogi umyśle ścisły, powiedz mi, w jaki sposób zanurzyć pod prysznicem kogoś? Nie. <laughs> Czepiasz się <jeszcze Nie>. gada. <laughs> Dobrze, nie, yy... no trzeba zablokować wyjście, nie, Często? I i lać odpowiednio długo, długo. To poczekaj, w jakimś filmie to było chyba, oszukać przeznaczenie, tak umarł ktoś. Dobrze, yy, powiem Ci, esteście, że wybrałeś najlepszą tak naprawdę drogę, to znaczy, że rzeczywiście ktoś chce, żebyś to robił. Ja obiecuję ze swojej strony, żeby Ci pomóc, jeżeli tylko będziesz chciał tej pomocy. Dobra, to... Na, na pewno ci wyślę tak. Znaczy no, co mi wyślesz do przeczytania, to ja to przeczytam, myślę, w formie mp3, będziesz miał. Super. Na, ja na, na, ja na, jak ktoś tak... ma jakieś propozycje, to może kobieta nagrać, to też mogę coś no powiedzieć. zawsze to lepiej być. No jasne, o, ale popatrz, <głosy> masz zapewnione, ja ci już obiecuję, bo ja przycisnę Martę, jak na przykład wyślesz 3, to jeden będzie przez Martę przeczytany, to będziesz miał głos kobiety. W twoje, Dobra, sieci. super. Pierwszy głos kobiety. Super. Dobrze, to my jeszcze takie ogłoszenie odnośnie MMS-ów... Słuchalność nie od razu. E, no nie wiem, Maderyka bo to... mowa, głos kobiety, gu, gu, drugi głos Bo nagrywamy już ponad godzinę tak naprawdę, godzina 23 minuty. No bo jak jest ciekawy gość, to... <głos> tak, ja jest zdecydowanie ciekawym gościem. Chcielibyśmy jeszcze, <głos> Chcielibyśmy jeszcze zaznaczyć jedną rzecz na odnośnie mms że MMS-y zaczynają drugi sezon tak jakby i w drugim sezonie będzie jedna nowa rzecz. Czasami będziemy nagrywać podcasty osobno. Znaczy czasami nagram Marta coś, czasami ja nagram coś. Um, Grzesia nie będzie. No. <laughs> nie, ale i czasami nagramy oczywiście wspólnie, tak jak jeżeli wpadniemy na pomysł. Ale... No, super, to po to, żeby się wam zapomniało na chwilę czy coś? E, to zapytaj Marty, dlaczego to, to jest. E, bo to I przecież, tak... powiedz, powiedz co. co tutaj, no, wiesz, no, no tutaj jest wielokrotnie w rozmaitym sformułowaniu <laughs> napisane kocham cię generalnie. <laughs> na drzwiach. <laughs> Znaczy, a, um, i bardzo i dawna. Znaczy jest, jest napisany na pewno mój ulubiony aforyzm odnośnie miłości czyli kochać to patrzeć w tym samym kierunku tak, tak super tak. Eee, i dlaczego kochanie wisi to na naszych drzwiach <laughs> bo to już od bardzo dawna jak żeśmy się poznali w sumie i tak żeśmy się no tak ten tego to tak mi to napisałeś i to było najlepsze że to miało i tak tylko dwa wiszą kocham cię z moim skarbem bo to on tak skserował, to znaczy miał taką y, kombajn taki i to tak ks na ksero wyszło mam tam jeszcze resztę schowane. No i te dwa aforyzmy tak napisał mi i tak jakoś były ze mną mi w szpitalu i wszędzie. i tak znaczy, jakoś... To jest wierszyk i aforyzm, bo wierszyk jest głupi. no Serce do serca sercem pisało, aby serce o sercu sercem pamiętało. Tak, i frizzy Nie wiem, no mam sentyment do tego już od czterech no. lat, więc tak nie wiem. No. I co ty na to jest? No, no fajne, nie? Wzruszyłem się. No. <laughs> nie no poważnie. no. Ale... Nie, po prostu lubi takie rzeczy trzymać. No. Jej, to, to nie jest napisane w jednym momencie na pewno. Dajcie, mogę powiedzieć, że to To no To dobrze. No. To widać tylko jakie mam brzydkie pismo. no. Właśnie, a tam tak podpisać ładnie? Jak to nie ty? Może to ktoś inny pisał? Nie, no to samo wypisać. pismo. no. Poza tym jak widzisz są tu obrazy. Są dwa obrazy baletowe. Tak? Obydwa dostała Marta ode mnie. W jakiś sposób. Okay. A, co? No, nie, tu masz jeden, a drugi masz za plecami. A, myślałem, że o te dwa ci. Nie, obrazy, ja mówię obrazy. Obrazy, dobra, a, jeden jedzie. tu obraz. A drugi tu, dobra. Okay. No. I... Ty, ale ja nie skojarzyłem w pierwszej chwilę to bardzo Myślałem taki.. Nie wiem właśnie co myślałem tutaj. Ale w ogóle nie skończę, że to jest to. Dobrze, czy, a teraz to, wyobraź, dobra, sobie, wyobraź jest... sobie, że cena jednego i drugiego była taka sama. <śmany> Ciekawe nie znam się na rynku, prawda? Nie, to już nie. Nie, już ci wyjaśnię dlaczego. Bo Jest rzeczywiste do bólu. Jak mówiłam, ja była dziewczyna, jestem romantyczna jak kalafią, nie? Nie, już ci wyjaśnię. Ten mały został kupiony pod barbakanem. Więc tam sobie cenią odpowiednio. Aha, lokalizacja. Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Tak, location, location. I.. I tak udało mi się utargować na nim 20 mm. zł. A ten został kupiony na Allegro. No i to jest ta różnica, tak naprawdę. Próbujcie na Allegro. Tak, Allegro polecam. Na <śmiech> Allegro większość rzeczy kupujemy. Szczerze. No powiem Ci, że kupujemy bardzo często wszyscy, na Allegro. Wszyscy, wszyscy słuchający podcastu mogą porównać te obrazy. <śmiech> i, żeby wiedzieć jak bardzo się opowiem. Zrobię, tak. zrobię zdjęcia i w opisie... do. <śmiech> Nie, lepiej jak sobie wyobrażam. Wyobraźnia jest mocniejsza. Tak? Mówisz? To czekaj, zrobimy tylko tak, żeby sobie wyobrazili. Może zrób konkurs. Niech nie, nie, nie narysują to, prawda? <laughs> SS proponuje konkurs, e, a ja tylko powiem wymiary. No mniej więcej, okej. Okay. Mniej więcej jeden z obrazów ma 30 cm na 30 cm. To mi się podoba. A drugi ma. Może zmierzyć, kochanie? Drugi z obrazów ma. Nie, bardzo fajnie. Drugi term mi się podoba, tylko na, na, na pierwszy rzut oka nie wiedziałem co to jest. Nie, Ale jest fajny. No, 40 powiedzmy na ile? Bo ten jest kwadratowy, właśnie SS no, go, to jest go ogląda. <laughs> 79. Dobrze. To ten ma na 30 na 30, a ten ma 40 na 79. Tak. 40 na 80. Tak no. Tylko jeden. ten był kupiony właśnie pod. W samej ilości Dobrze. Tak, pytanie konkursowe: jak wyglądają dane obrazy? Haha, no wygrania kolejny tak, nie, pytanie jest proste: co znajduje się na obu obrazach? Bo no. o tym nie mówiliśmy. Co się znajduje? O, no, dobra. Dobra, to kończymy. To w takim razie na dzisiejszy. Ja Jeżeli ktoś dotrwał, bo jest prawie półtorej godziny podcastu. <śmiech> nie wiem, to prawie jak agent Tomasz. No. On tak zawsze mówi, że godzina podcastu, a patrzysz od półtorej. No ja też nie mam ochotę gadać, gadać dużo szybciej mi się nagrywało właściwie te odcinki, gdybym. No właśnie, dlaczego nie to są takie krótkie? Przecież godzina był kiedyś, tak prawie. Nie no, 50 minut powiedzmy. No, a teraz no, są ja takie około 40. Bo zaczynając nagrywać, ja nie mam zielonego pojęcia ile, ile to potrwa, nie? Aha. Ja najpierw nagrywam te wszystkie newsy, a potem jeszcze dostaję od, od reporterów, nie? Mhm. Nie wiem ile reporter nagra, więc musi być jakiś zapas. Czasowe. Nie, więc, więc staram się nagrywać w miarę szybko. Zresztą no, takie było założenie, żeby te newsy były krótkie. A jak ktoś jest bardziej zainteresowany, no, to są linki na stronie, sobie doczyta. Że to nie, nie ma być powiedziane. Ale ostatnio są coraz są... krótsze te odcinki. Albo też nie mam czasu. To <głos> <głos> to jest, to to jest właśnie. Okej, okay. dobrze. W ms podcaście, jeżeli ktoś dotrwał do tej godziny, to teraz zostanie pożegnany i żegna was. Marek. Marta. I Ed, Ed, który jakieś pozdrowienia jeszcze? No to serdeczne pozdrowienia, logarytm, pierwiastek. Całka.